Dzisiaj ostatni dzień rekorekcji mieliśmy zaplanowane spotkanie z Jackiem, z Jackiem Radzieńskim. Gościmy Jacka. Jacek jest bardzo mocno związany z naszą wspólnotą. Jest jednym z, można powiedzieć, nas. Jest też Sycharowiczym, jeśli mogę tak to określić. Jacek ogromnie pomaga nie tylko małżonkom, ale wszystkim osobom, można powiedzieć tym, którzy a ktoś nie ma, prawda, problemów z uzależnieniami czy z różnymi formami z e, I od dwóch lat niemal e, e, są organizowane warsztaty e, w Centrum Pomocy Duchowej przy Skaryszewskiej. Jacek ten warsztaty prowadzi, ja byłem też jednym z pierwszych uczestników tych warsztatów. E, warsztaty 12 kroków po pełni życia, są to warsztaty rozwoju duchowego, ale takie warsztaty, które umożliwiają takie pełne, pełne spojrzenie na człowieka, takie integralne spojrzenie, spojrzenie na jego nie tylko sferę psychiczną, ale przede wszystkim duchową, co jak, no, wiąże się ze sobą, prawda? I tutaj myślę, że Jacek mógłby nam bardzo dużo powiedzieć na temat właśnie tych warsztatów, E, ponieważ kryzys no, jest taką też i takim czasem, e, czasem wzrastania, ale wzrastania właśnie w tym kierunku większego, e, większego rozwoju duchowego, czyli e, uwalniania siebie e, od różnych nałogów czy zniewoleń. I chciałbym właśnie Jasku, e, żebyś poprowadził z nami to spotkanie rekolekcyjne, bo jesteśmy w czasie rekolekcji, także bardzo proszę. Dzięki. Witam. Jak Andrzej powiedział, zajmuję się właśnie, no, szeroko pojętym pomaganiem w różnych formach, oprócz tego, że współpracuję z tą wspólnotą, czy Centrum Pomocy Duchowej Palatynu franska to zajmuję się też prowadzeniem od 8 lat audycji poradnią uzależnień w obecnej Radiu Warszawa, słyszalnym niestety tylko 100 kilometrów od Warszawy, ale przez internet słyszalnym wszędzie. Jeśli ktoś ma taką możliwość, to zachęcam do tego, żeby go do radia słuchać. Yy, no działam też w fundacjach, a yy, no, jeszcze w, w innych różnych aktywnościach związanych właśnie z yy, uwalnianiem. Generalnie mógłbym powiedzieć, że moje działanie, że moje zaangażowanie i yy, no, nawet powiedziałbym jakaś fix, to jest uwalnianie. Yy, I żeby, ponieważ chcę się też uwolnić od tego, żebym nie musiał stać, więc chcę poprosić, żebyście zgodzili się na to, że usiądę, bo jestem nie estradowcem, tylko radiowcem i siedzę zazwyczaj, gdy mówię, wtedy się czuję bezpiecznie i pewnie. Także pozwolę sobie spocząć. Radio Plus Warszawa. 96,5 FM w Warszawie, ewentualnie na, w internecie Plus Warszawa i można w stronę znaleźć radio. Tak, poprzednie Radio Józef. E, właśnie. Rzeczywiście rozpocząłem tą współpracę ze wspólnotą Sychar, bo zostałem zaproszony jakby do tego, żeby te warsztaty pomóc uruchomić. Warsztaty 12 kroków według programu 12 dla chrześcijan. E, zresztą w noc zesłania Ducha Świętego koleżanka z wspólnoty Sychar zadzwoniła do mnie do radio poprosiła. E, i poprosiła. I tak się cała nasza współpraca, rzeczywiście niedługo będzie dwa lata, jak te warsztaty mają stałe już miejsce w ofercie Wspólnoty i Centrum Bocy Duchowej. Widzę tutaj nie tylko Andrzeja jako absolwenta, widzę też innych absolwentów i absolwentki, przepraszam absolwentki i absolwentów, mm. jak również uczestników warsztatów warszawskich i nie tylko warszawskich, bo tutaj. Są też warsztaty prowadzone w innych miejscach w kraju, w tej chwili w Rybniku, tak, Ognisko Żory, Żory prowadzi w Rybniku i wiem też, że jest taki warsztat prowadzony w Nowej Hucie, tak, w Kraków Nowa Huta. No i właśnie chciałem do szkody powiedzieć, warsztat sam jest oczywiście ciekawą propozycją i na pewno pomagającą w takim nauczeniu się, czy poznaniu takiego narzędzia, jakim jest program 12 kroków. Narzędzia ku uwolnieniu właśnie, narzędzia ku ciągłemu, powiedzmy, uwalnianiu i rozwojowi osobistemu. I ten warsztat pomaga to narzędzie no, posmakować. On no, nic tak nie uczy używania czegokolwiek, jak no, jego właśnie używany, tak? Czyli e, ta, na, nabycie tej umiejętności w praktyce dla tego, dla tego warsztat. E, to praktyczne przejście przez jakby program e, na warsztacie, jest no, takim, myślę, doświadczeniem pouczającym i bardzo odświeżającym widzenie samego siebie i jednocześnie mam nadzieję i wrażenie też obserwując właśnie osoby, które warsztaty kończą, skończyły i znając środowiska 12 bo za chwilę powiem skąd się ten pomysł programu wziął, widzę, że ktoś, kto właśnie długotrwale i konsekwentnie jest w tym rozwoju osobowym według tego programu, rzeczywiście doświadcza uwolnienia i to uwolnienia nie tylko w takim kontekście konkretnego zniewolenia czy też uzależnienia, bo uzależnienie to jest taka konkretna forma zniewolenia, tak? bo możemy być zniewoleni w taki sposób, no, nie skoncentrowany na jakiejś jednej czynności czy substancji, ale jednakowo zniewoleni, tak, różnymi odniesieniami czy uwarunkowaniami. Takie najbardziej znane zniewolenie to jest takie porwanie emocjonalne, tak? jak mnie cholera weźmie, to nikt tego nie zatrzyma, tak? I, i ta cholera może mnie brać z różnych powodów, tak? No, no najczęściej z powodu małżonka, ale jak tak weźmie to, to, to, to nikt mnie nie zatrzyma, tak? tak? sobie to mówimy. No i to od razu widać, że jesteśmy podatni na zniewolenia, tak? Uzależnienie taką specyficzną formą zniewolenia, to znaczy radząc sobie z tym właśnie e, tą tendencją, czy z tą koniecznością, czy potrzebą, bo to tak naprawdę tak wygląda, e, takiego no e, odciążenia, odpowiedzialności za swoje działanie znajduje sobie często substancję lub czynność, która tą funkcję spełnia takiego uwalniacza, takiego rozluźniacza, tak? takiego uspokajacza albo odwrotnie dającego powera do działania jakiegoś zachowania czy, czy, czy substancji. To jest już wtedy konkretne uzależnienie. I program 12 kroków nie tylko właśnie z takiego uzależnienia stricte pomaga wyjść, co jest oczywiste, ponieważ on się rekrutuje, czy też można powiedzieć bierze swój początek od anonimowych alkoholików. Na pewno znacie taką formę pomocy czy, czy, czy, czy wsparcia samopomocowego, jaką są spotkania, tak zwane mitingi AA. One się odbywają właśnie w myśl, czy w duchu programu 12 kroków anonimowych alkoholików, który jest tą pierwotną postacią programu 12 roku, który potem w różne inne miejsca był adoptowany i to jest program, który został w 30ch latach milionego stulecia napisany przez takiego człowieka w Stanach, który się nazywa, nazywał w zasadzie, bo żyje, Bill W, W i kropka. to taka zasada anonimowości, czyli ten pierwsza litera nazwiska, Bill Wilson się nazywał. Był maklerem giełdowym, który stracił wszystko w wyniku krachu finansowego w Stanach i sięgnął po alkohol, tak, żeby leczyć te swoje e, napięcia i, i frustracje. No i stał się alkoholikiem e, i przy taki moment, nie mógł sobie z tym tak, poradzić, przy taki moment, że spotkał innego e, alkoholika i zaczęli o tym rozmawiać. Zaczęli rozmawiać o tym, jak mają problem i okazało się, że gdy rozmawiali o tym problemie, to Przeszwali obsesja. Przestali czuć przymus y, y, picia i zobaczyli, że to im pomaga, gdy rozmawiają ze sobą. Ale jednocześnie obaj byli i następni, później pierwsi członkowie tych spotkań, y, rodzące się w ten sposób wspólnoty anonimnych alkoholików, byli jednocześnie uczestnikami tzw. grup oksfordzkich. To były wspólnoty modlitewne, ewangelickie wspólnoty modlitewne. I jakby w łonie tych wspólnot, jakby za, zapoczątkowała swoje działanie, taka działalność dotycząca konkretnego problemu, jaki dotykał tych, tych osób. No i Bill Wilson w moim, nie tylko moim, ale tutaj opieram się na swoim takim odczuciu czy, czy pojmowaniu, został natchniony po prostu i najpierw napisał program czterech kroków, potem sześciu, a w, a w konsekwencji stał się to program kroków dwunastu. I ten program był potem adaptowany przez inne powstające wspólnoty, które były sprofilowane do jakichś problemów konkretnych, tak jak no, wspólnoty rodzin, a więc alaną, y, czy y, później innych uzależnień, na przykład y, narkomanii, na, anonimiej narkomanii itd. i tak dalej. I w efekcie powstało takich wspólnot, y, w Stanach to podobno jest ich ponad 500 różnych rodzajów, ale tam mają wszystko bolsze, także to u nas tyle nie ma. Ale i u nas jest tych wspólnot już w tej chwili, z tego co ja wiem, do ponad 20 różnych rodzajów wspólnot dwunastokrokowych, które właśnie działają, pracują, pomagają sobie w oparciu o ten program dwunastokrokowy. W siedemdziesiątych latach powstał w Stanach, bo tam się to wszystko jakby rozpoczynało, też taka odmiana czy uściślenie ujęcia tego programu w odniesieniu do chrześcijański, chrześcijańskim w ujęciu chrześcijańskim. Powstał program 12 Krok dla chrześcijan i zasadniczo on, można powiedzieć, się w zasadzie nie różni. Wszystko jest niemal tak samo. Jedyna e, różnica, która, albo, ale bardzo istotna, która musiała zaistnieć, żeby właśnie ten program był bardziej sprofilowany w kierunku doktryny chrześcijańskiej, to było e, to, że w programie 12 roków dla Aniwych Alkoholików, czy innych tych wspólnot 12 rokowych jest powiedziane o tym, że jest tam, występuje oczywiście Bóg, ale występuje Bóg jakkolwiek go pojmuje. Czyli taka bardzo szeroka, dowolna formuła. I tak? znam takich alkoholików e, u nas w kraju, którzy mówią, że takim Bogiem dla nich to jest noga od stołu. Taka jest to e, for, for, noga od stołu jest dla nich Bogiem. No, jakkolwiek go pojmuje, to wszystko może być Bogiem. Tak? I sobie tak niestety potrafią to e, podawać. W związku z powyższym taka formuła no, nie może oczywiście być, z, nie mogła być przyjęta do tego ujęcia, jaki, jaki jest w rozumieniu chrześcijańskim, dlatego różnica w zasadzie, jaka polega pomiędzy krokami alkoholików a tymi krokami, na których ten basta jest prowadzony, polega na tym, że tu jest powiedziane, że Bóg, ale na ile go pojmuje? Czyli nie ma tu już wątpliwości co do tego, jaki to jest Bóg. Wiadomo, że chodzi o Jezusa Chrystusa. Tylko jest pytanie, na ile ja go pojmuję, czyli na jak głęboka jest moja relacja, świadomość, moje czucie od, odnajdywanie i tak dalej Pana Boga w swoim życiu. I, I to jest ta różnica, która wydaje się być niewielką, jednak jest bardzo istotną, zasadniczą i podstawową. Wspólnota z 12 kroków dla chrześcijan, którą powołaliśmy w marcu, w marcu tego roku właśnie tam u warszawskich palotynów. Ma też, tak jak wszystkie programy dwunastokrokowe, które są oparte na dwunastu 12, 12 tradycjach, ma też swoje tradycje i zasady. I w tych tradycjach i zasadach tej wspólnoty jest powiedziane, że ona jest oparta na Piśmie Świętym. I to jest następna różnica, która różnicuje tą wspólnotę, czy też ten rozumienie programu od tych tego rozumienia alkoholików, czy innych wspólnot dwunastokrokowych, ponieważ tam jest mowa o tym, że wspólnoty te są niezwiązane z żadną partią, wyznaniem i tak dalej. Znaczy, partią to też nie są związane, ale z żadnym wyznaniem, tak? Czyli nie są sprofilowane religijnie. Natomiast nasza, nasze ujęcie jest jakby absolutnie sprofilowane religijnie w kierunku chrześcijaństwa. Witam Cię, Halinko. Nic nie szkodzi, bardzo się cieszę, że jesteś. Kolejna absolwentka. Kolejna absolwentka, bardzo miło Cię widzieć. No, to tyle tytułem jakby wprowadzenia w ten, skąd się ten program pojawił, znaczy skąd się wziął w ujęciu chrześcijańskim i jakie są różnice. Natomiast do nas trafił wia Szwajcaria, ksiądz profesor Remuald Jaworski, który przetłumaczył ten podręcznik, z, z, z języka szwajcarskiego, e, czyli no, z niemieckiego, tak. I, i w takim, taki sposób znalazł się ten program u nas w kraju w tłumaczeniu polskim. I bodajże w 2003, czy, czy już też w czwartym, jakby wyszedł podręcznik oficjalnie, przeprowadzono pierwsze w Polsce zajęcia, czy pierwszy warsztat w 12 kroków wreszcie żyć, który przeszli seminarzyści Seminarium Płockiego, bo ksiądz Jaworski wtedy był w decyzji Płockiej i tam to przeprowadził. No, od tamtego czasu kilka odbyło się warsztatów, nie na tyle, bo nie dopytywałem dla do księdza Jaworskiego, kilka grup e, e, odbyło się, myśmy zaczęli to robić dwa lata temu, czyli w 2008 roku, e, pięć grup już e, 11 e, kwietnia następna, e, następne dwie w związku z czym pięć grup już skończyło e, warsztat i w tej chwili dziewięć grup jest w toku, e, tu u Palotynów. To tyle jakby tego wprowadzenia, natomiast tak naprawdę co to znaczy pracować według tego programu, co, co daje program 12 kroków, czy też ile daje, może w ten sposób można powiedzieć, no daje tyle, ile jesteśmy gotowi przyjąć, bo tak naprawdę zależne jest to wszystko w zasadzie tylko i wyłącznie od naszej otwartości, od naszej zgody na to, żeby dopuścić do zmiany do zmiany swojego sposobu myślenia, widzenia, postrzegania samego siebie, To jest w kroku czwartym, tak Marek, często długotrwałym, takie bardzo czasami trudne, bo okazuje się, że ta prawda o mnie, ta którą jestem w stanie właśnie dzięki warsztatowi, dzięki programowi, temu narzędziu, jakim jest program Poznać, ona, no, nie jest taka, jaką ja bym chciał, żeby była, tak? Bo najczęściej jest tak, że ja mam jakieś wyobrażenie o sobie, jakieś o swoim życiu, o tym, jakie ono powinno być. To wyobrażenie może być oczywiście oparte na takich odniesieniach, które wydają mi się jak najbardziej słuszne, tak? Na wzorcach, które są jakby, no, ze wszechmiar pozytywne i wszyscy je kreują. I mam prawo przecież na tym oprzeć swoje wyobrażenie. I zapewne tak jest. Natomiast ja to mówię w ten sposób, że jeżeli jest jakiś wzorzec, no to on w takim e, procesie produkcji jest na końcu, tak? Kontrola jakości jest na końcu. Jak produkt schodzi z taśmy, to się bierze wzorzec, się patrzy, pasuje czy nie. A my robimy tak, że jeszcze, jeszcze nie weszli w proces produkcji, aż do wzorca dokładamy, nie pasuje. No i złość, frustracja, oczekiwanie czy żądanie, żeby było od razu tak, jak my byśmy chcieli. Czyli e, mamy wyobrażenie, że jeśli coś chcemy, czy coś powinno być, albo że jest jakoś dobre, to mamy prawo to oczekiwać, czy y, wymagać od siebie, a najczęściej od innych, żeby działo się już i od lat. I y, to, ta konfrontacja tego naszego wyobrażenia, czy oczekiwania z rzeczywistością, no, jest najczęściej bolesna. Często niestety, albo stety, bo to nigdy nie wiadomo, co dla kogo jest y, bardziej potrzebne, długotrwała. I często w tym ujęciu, czy odniesieniu, jakie tutaj na pewno najczęściej macie na uwadze, kończy się jakąś formą kryzysu rodziny, czy kryzysu małżeństwa. To niekoniecznie musi być od razu, kryzys małżeństwa może być to kryzys rodziny, to znaczy ta sytuacja może objawiać się jakąś, jakimś problemem z dziećmi, tak? A niekoniecznie z małżonkami, dopiero później to się przetworzy, w, czy może przetworzyć w kryzys małżeński. Ja to w ten sposób, że kryzys, w ogóle kryzys, a kryzys małżeński w szczególności jest tak naprawdę po coś. No nie jest tak, że on jest dlaczego, tylko w ogóle wszystko jest po coś, on jest dlaczego. I on tak naprawdę tylko soczewkuje, ogniskuje to, co jakby jest wpisane w nas, bo jest efektem narastającego kryzysu osobowości, kryzysu osoby. To z małżeństwo składa się z osób, dwóch osób, rodzina z większej ilości tak, osób, i każda z tych osób jest jakaś. Jakąś ma własną właściwość, własne oczekiwania, własne wyobrażenia jakąś własną kreację tej rzeczywistości i rodzina, małżeństwo jest tak specyficzną formą relacji, bo to jest relacja bardzo bliska, ciągła, permanentna, konsekwentna, długotrwała, a więc taka, taka sytuacja, w której trudno jest, nawet gdybyśmy chcieli, a najczęściej nie wiemy o tym, że tego chcemy, grać kogoś, kim się nie jest. I najczęściej jest tak, że małżonek, współmałżonek nam to pokazuje, świadomie czy nieświadomie, staje się dla nas lustrem, które pokazuje nam prawdę o nas. My tej prawdy nie chcemy zobaczyć, więc uważamy, że to współmałżonek ma się zmienić, zacząć nas widzieć, nie tak jak widzi, tylko tak jak byśmy chcieli, żeby nas widział. I naraz ta kryzys. Ten kryzys tak naprawdę jest szansą. Szansą na to, żeby zobaczyć, że ja jestem właśnie w, własnej, w kryzysie własnej osoby. Że jeżeli wchodzę w kryzys małżeński, czy konstatuję, że jest kryzys małżeński, e, oby wcześniej niż później, bo czasami ta konstatacja, czy też przyjęcie wreszcie faktu, że jest to jednak kryzys, bywa no, za późno albo kiedy, wtedy, kiedy już dochodzi do jakichś decyzji, e, no właśnie. W kontekście kryzysu małżeńskiego uwolnienie, czyli możliwość dojścia do sytuacji, w której jestem w stanie podjąć świadomą, wolną decyzję co do naszego, swojego życia, jest jakby najważniejsze. I to, co się udaje, można powiedzieć, w kilku przypadkach już zaobserwować, że właśnie, kiedy jest taka dzisiaj możliwość, tak, że jest ten warsztat. Mam taką teraz doświadczenie, obserwuję bardzo uważnie taką sytuację, kiedy przyszło przed warsztatem, przed rozpoczęciem warsztatów do Sycharu czy też no, do centrum y, małżeństwo w separacji z y, sytuacją, no chcemy w zasadzie to skończyć, składam wniosek do sądu metropolitalnego i tak dalej. Y, I czy jest jakaś inna opcja, jak, to, jak na to patrzeć, i tak dalej. No i ja powiedziałem, że dać sobie szansę uwolnić swoją decyzję, wejść na warsztat. Przepracować w sobie uświadomienie tego, że ta decyzja, kiedy jest podejmowana w takim zacięciu, napięciu, nawarstwieniu poczucia skrzywdzenia, bo najczęściej tak to wygląda, złości, nieakceptacji, różne są powody tego faktu, że jest się już separacja, separacji albo jeszcze tuż przed nią, różne jest postrzeganie wydarzeń, mamy wyostrzenie w kryzysie, tak? widzimy tego swojego... Współmałżonka w sposób bardzo taki, no, ostry, prawda, bo on jest przecież ten krzywdziciel, czy, czy ten, który nas zawiódł, tak, no więc wyostrzenie mam na te wydarzenia, żeby uzasadnić, udowodnić sobie, że ten mój, moje odczucie, mój pogląd na tego współmałżonka właśnie jest usprawiedliwiony i to mnie zniewala. Ja się jakby, jakby profiluję, tak, jakby na, można powiedzieć, nastawiam, nakręcam do pewnego sposobu widzenia swojego współmałżonka. I gdy podejmuję w takim nastawieniu decyzję o, najczęściej niestety decyzję o zaprzestaniu relacji, czy to na początku separacyjne, czy, czy później niestety inne, nie robię tego z pełną świadomością tego, co tak naprawdę chcę. Nie robię tego z pełną świadomością swojej e, relacji względem tej osoby. E, to małżeństwo, o którym myślę i o którym chcę to świadectwo jakby wam dać, w tej chwili oboje są na warsztacie, oboje są na różnych grupach, bo to też jest e, taka w zasadzie zasada terapeutyczna, a warsztat nie jest terapią, więc niby Mieliśmy taki przypadek, że było małżeństwo razem na jednej grupie, ale sami później powiedzieli, że troszeczkę byłoby im lepiej, gdyby byli na osobnych grupach. Tu nie chodzi o to, że jakby namawiamy na warsztacie do tego, żeby być nieszczerym względem swojego współmałżonka, ale szczerym czy nieszczerym to można być to, jak się siebie zna. A żeby siebie poznać, to trzeba mieć pełną też wolność widzenia samego siebie. Jeżeli mam obok siebie kogoś, kto jest dla mnie ważny, a tak zakładam, że jestem ze współmałżonkiem, to czasami podświadomy zupełnie nie jestem w stanie dotrzeć do prawdy do sobie, bo chcę kreować pewną wizerunek siebie względem tego współmałżonka, dlatego być razem na warsztacie może być przeszkodą. Ci są osobno i naprawdę obserwuję jakby to odsuwanie jakby na razie, myślę, że to i tak jest już piękny owoc tej decyzji, tak? Odsuwanie tej decyzji. Nawet nastąpi, następują chwilowe, ale jakieś takie nawiązania relacji pomiędzy tymi małżonkami, bo tam jest też dziecko i ono jakby ogniskowało niechęć, a teraz zaczyna relacja z dzieckiem, jakby pomału łączyć. To nie znaczy, że będzie z tego jakaś decyzja absolutnie inna niż tą, którą chcieli podjąć, gdy wchodzili w warsztat, ale przynajmniej, gdy będą ją podejmować, będą mieli świadomość tego, czym jest małżeństwo, czym są w tym małżeństwie, jaki jest ich stosunek do tego. I czego tak naprawdę chcą, bo emocje, często nieuświadomione, często zafałszowane, powodują, że jesteśmy zniewoleni, że nie podejmujemy decyzji w świadomości, w pełnym rozumieniu i rozpoznaniu, tylko w afekcie, w takim zaślepieniu. Nawet wtedy, kiedy nie czujemy jakby tej fali emocji, to one jednak mają na nas wpływ. To, co powoduje, że dochodzi do kryzysu osobowościowego, czy też... Sprzyja, e, może podobać, może sprzyjać, może jakoś współgrać z, z tym, że ten kryzys powstaje. W moim rozumieniu, czy w moim doświadczeniu, tak mogę powiedzieć, że w przypadku naszego społeczeństwa polskiego to w zasadzie każdy z nas w jakimś sensie jest e, no, jakoś niedojrzały emocjonalnie. E, może się obraziście na mnie teraz, to przepraszam, bo nie chcę nikomu nic sugerować, na co się nie godzi. E, natomiast tak jest, niestety, że w większości przypadków nie nabyliśmy umiejętności radzenia sobie z emocjami, nie nabyliśmy wtedy, kiedy ta umiejętność nabywana być powinna, czyli w tym procesie socjalizacyjnym, szczególnie w okresie właśnie dziecięstwa takiego dziecka małego. Zazwyczaj jest tak, takie jest moje doświadczenie, być może teraz osoby, które są znacznie ode mnie młodsze i mają doświadczenia zrastania troszkę w innej Polsce, mają inne poczucie, ale te doświadczenia, które i badania, które na ten temat były prowadzone w tych latach, 70. czy 80. to potwierdzają, że w tym procesie socjalizacji jednak jakby nie, nie, zgoda na wyrażanie emocji przez dzieci w rodzinie jakby była taką naturalną sytuacją, tak? Ja to jeszcze pamiętam taki patent, prawda? Dzieci ryby głosu nie mają, tak? Albo jeszcze lepiej, co wojno wojewodzie, to nie tobie smrodzi, tak? To takie pamiętam przekazy i one nie były dlatego, że ktoś chciał mi upokorzyć, czy jakoś tam nie wiem, no poniżyć czy coś. Tylko takie było po prostu widzenie roli dziecka czy miejsca dziecka w życiu rodziny. Tak? Ono ma być podporządkowane, ma się uczyć tak? O wzorze zbrać rodzica i koniec. Tak? Absolutnie ma być tak posłuszne i już. Ja nie mówię, żeby dziecko nie było posłuszne, tylko mówię o tym, że jeśli mamy nauczyć się radzić sobie ze swoimi ocjami, to musimy najpierw nauczyć się je odczuwać. Musimy je po prostu w sobie odnajdywać, musimy wiedzieć, że je mamy. Dziecko takie małe, które ma powiedzmy do, do trzeciego roku życia, mniej więcej, to tam może być 2,5, 3,5, w zasadzie nie ma wykształconej możliwości okiełznawania swoich emocji, tak? Nie, nie ma możliwości zarządzania jakby sobą w zakresie psychoemocjonalnym, w związku z tym pokazuje emocje tak, jak je po prostu w sobie odnajduje, tak? I znamy takie zachowania. Dzieci tam rzucające się na podłogę, jak czegoś nie mogą dostać, albo krzyczące, albo jakoś płaczące. Reagujące w sposób bardzo emocjonalny. Jeżeli na to nie ma zgody, jeżeli to jest powstrzymywane, jakby zaduszane, zamieniane, to też znacie taki patent. Najczęściej nasze babcie tak robiły, tak? Dziecko się przewróciło i zaczyna płakać, no bo boli, tak? się przewróci, to boli, normalnie. A babcia, masz tu izaczka, masz tu izaczka, nie? Odwraca uwagę nie daje wy, y, odczuć tej emocji związanej z bólem, z nie wiem, lękiem, z jakimś przeżyciem y, trudnym y, i stymuluje jakby emocję przeciwną, czyli y, zadowolenie, radość z, ze słodyczy. Tak? Są też uwarunkowując, y, czy ucząc jakby y, takiego patentu, jak czyści źle, to zjedz czekoladkę, nie? który bardzo dobrze znamy w dorosłym życiu, nie? takie za, zajadanie, czy... Y, nie gadają, my nie przeszkadza. Takie zajadanie za e, najczęściej słodyczami, bo to one powodują, e, to jest wszystko nie bez e, sensu, tak, taki nasza jest konstrukcja fizyczna, że jadąc e, cukier, tak, stymulujemy e, taki hormon, który się nazywa dopamina, czyli podnosimy poziom e, takiego tzw. Tak hormonu szczęścia, tak? czy poczucie e, przyjemności nam się e, zwiększa. Na chwilę oczywiście. I to t, tak działa i dlatego e, możemy poprzez jedzenie słodyczy e, ten nastrój sobie na chwilę zmienić. E, no, czyli e, jeżeli mamy taką sytuację, że nie rozpoznaliśmy dobrze swoich emocji, że nie wiemy za bardzo, co czujemy, nie, e, nie możemy nauczyć się radzić sobie z tymi emocjami, czyli ich przeżywać. Żeby poradzić sobie z jakąś nieuświadomioną, natomiast w, zmuszającą nas do jakiegoś zachowania, jako młody człowiek, emocją, której nie chcą nasi bliscy usłyszeć czy poznać, nauczyliśmy się wypierać te emocje. Mamy taką możliwość. Człowiek ma tak zwane psychologiczne mechanizmy obronne. To jest takie narzędzie, które służy temu właśnie, żeby odsuwać od siebie w chwili, kiedy nie mogę przeżywać emocji, emocji jakby w czasie, tak? To jest po to, żeby gdy dzieją się sytuacje trudne, traumy jakieś, wydarzenia zaskakujące, nie wiem, jakiś wypadek czy coś się dzieje i jesteśmy jego uczestnikami czy bliskimi świadkami, no to gdybyśmy nie mieli takiego mechanizmu, to nie moglibyśmy zafunkcjonować w sposób racjonalny, tak? Ochronić się, obronić, nie wiem, pomóc drugiemu i tak dalej, no bo te emocje by nas zalały, prawda, i koniec, nie? i nic byśmy nie mogli zrobić. I ten mechanizm obronny temu służy, żeby właśnie te emocje w czasie przesunąć, żeby dać sobie możliwość, pół godziny, godzinę, dwie, no ile tam potrzeba, jakby te emocje zamrozić, tak? Zatrzymać ich odczuwanie, ale potem mamy je dopuścić i przeżyć. Się rozpłakać, rozwrzeszczeć, rozkrzyczeć, rozcząść, prawda, przeżyć te emocję. Łup, to bolało. Natomiast nasze e, stosowanie tego mechanizmu obronnego w sposób zupełnie nieuświadomiony, jako dziecka, kiedy zobaczymy, że zobaczyliśmy, tak jakbyśmy byli świadomi, dziecko jest nieświadome tego. Natomiast na, uczy się e, tak na sposób e, odruchowy że jest możliwość zatrzymania tych, tych emocji, że można je wyprzeć, że można je jakoś w sobie zahamować. No jeżeli nauczy się je hamować, a one, nauczy się też, że one są niechciane, no bo nikt nie chce ich od widzieć, odsłuchać i tak dalej, no to nie chce ich potem dopuścić. W związku z tym zaczyna ten mechanizm obrony stosować jakby permanentnie, ciągle, powstrzymując te emocje i na bierając na bagaż swojego życia coraz więcej emocji nieodkrytych yy, nawet, nieuświadomionych, a na pewno nie przeżytych. Im więcej tego jest, im prędzej jakby dojdzie do tego, że się przepełni. Każdy z nas ma oczywiście swój swoisty tak zwany próg odporności emocjonalnej. Yy, Im... Yy, no może to źle bym powiedział? Nie tak nie powiem. Yy, gdy ten próg odporności emocjonalnej zostanie przekroczony, to wtedy zaczynają się zachowania właśnie takie, które możemy zaobserwować jako porwania emocjonalne albo zachowania takie nademocjonalne. Mówimy, że ktoś jest y, jakiś taki, no y, jak to się nazywa? Jak takich ale, ludzi? Jaki? Ale, no tak, no, to jest takie określenie, ale jak, jak potocznie mówimy, że ktoś jest przewrażliwiony. histeryk, przewrażliwiony, tak? Nadpobudliwy, tak? nadwrażliwy. Właśnie, to jest to takie określenia, które określają tego, ten, ten moment. Ten, ten, ten, I to zawsze zakazują, kiedy on będzie następował, tak? Wtedy, gdy będzie dochodziło do tego przepełnienia mojego zasobnika i przekroczenia tego poziomu progu odporności emocjonalnej, będzie dochodziło do takich wylań emocjonalnych. I one mogą być wylaniami w zależności od tego, kto jaką ma no, tą swoją właściwość psychoemocjonalną to mogą być wylania płaczliwe, smętne, żałosne, ale mogą być agresywne, takie z, ze złością, tak? z, z, z takim działaniem bardzo destrukcyjnym na zewnątrz. Bo tak naprawdę każde z tych zachowań, które mają być nam się wydaje przynieść ulgę chwilowego odreagowania emocji, to, to jest tak naprawdę nie do końca prawdziwe, one są destrukcyjne, albo poprzez taką destrukcję wewnętrzną, czyli ja zatrzymuję to w sobie, wale w siebie. Często mamy takie doświadczenia, takiego wzbudzenia sobie poczucia winy za wszystko i za wszystkich, tak? Pretensji do siebie, tak? Jeśli ktoś ma takie perfekcjonistyczne widzenie rzeczywistości, to może ten cały kryzys swój, który gdzieś tam dochodzi w którymś momencie walić w siebie. Natomiast może być też tak, że wale na zewnątrz, tak? No bo Najłatwiej, najłatwiej, jest przeżywać tego typu kryzysy, znajdując winnego, tak. Albo ja, albo ktoś. Jak jest tak zwany dyżurny winny, a może nie kto jest dyżurny winny, nie? Jak jest tak zwany dyżurny winny, no to jest mi lżej, tak, bo to on jest winny, czy ona jest winna, prawda. I wtedy mi się wydaje, że to jakoś schodzi ze mnie, tak? Na chwilę, na ten moment, kiedy taka konstatacja następuje, mogę takie poczucie mieć, ale tak naprawdę emocja nie nieprzeżyta, nieuświadomiona, a takie zachowanie zawsze jest nieuświadomieniem emocji, co do jej natury i nieprzeżyciem w związku z tym, ona wcale nie zostaje rozładowana. Ona zostaje nawet, powiedziałbym, powiększona. Dlatego, że sama w sobie się nie wysyca, nie znika, a to, co jest konsekwencją takiego wydarzenia, bo jak jestem agresywny i tam na wymyślam żonie, no to potem mam poczucie winy, tak? No bo jednak, no, mogłem trochę inaczej, tak? Trzy zdania mniej, Te dwa trzaśnięcia drzwiami było za dużo. Gdzieś tam zawsze znajdę później jakieś poczucie, że, że coś było nie tak? No i potem ciche dni, jakiś tam kłopot, nie? kolacji nie zrobiła, czy coś tam, nie? Konsekwencje jakieś się pojawiają, no to też mi jest tak niefajnie, nie? Czyli dokładam następną porcję emocji, które są trudne. Zawsze są dla mnie trudne, bo nie potrafię ich przeżywać. Także takie, takie, takie, próby odreagowywania w ten sposób swoich nieprzytych emocji są tylko dopełnieniem, jakby uzupełnieniem tego stanu nieprzytych emocji, które już sobie mam. W związku z tym jakby ten kryzys niejako wpisany jest, on w końcu kiedyś musi najść. Musi dojść do sytuacji, w której ja się z jakąś ścianą zderzę. Czy tą ścianą będzie mój bliski, czy tą ścianą będzie, nie wiem, szef pracy, tak? Czy, czy, czy jakaś inna sytuacja, czy nie wiem, rodzic, to gdzieś ta ściana się w końcu na mojej drogę znajdzie. I takim pierwszym momentem, w którym możemy powiedzieć, wow, oj to boli, oj boli, boli, tak. Płacą. płacą. płacą. Już, już nawet mu niech Staszczyk śpiewa, że płacą i ten chłopak. Dobrze. E, takim pierwszym momentem w życiu człowieka, który na pewno znacie ze swojego własnego doświadczenia osobistego e, lub własnych e, dzieci, bo to często najlepiej u innych widać, tak, Zgodnie z tą belką źródłem, to jest ten kryzys wieku dziecięcego na czternastoleneckiego, tak? Taki często dwuetapowy, czasami zgrupowany w jeden etap, a jeśli go nie ma, bo czasami tak jest, że jesteśmy tak zdominowani jakby przez nasze otoczenie rodzinne, że nie pozwalamy sobie na bunt młodzieńczy, no to z tym większą siłą uderza wtedy, kiedy dochodzimy do tak zwanej dojrzałości. I to na pewno jakoś tam odnajdziecie swoje doświadczenie życiowe. To jest ten pierwszy moment takiego kryzysu, kiedy ja jednak nie radzę sobie z tymi emocjami one wyłażą ze mnie, one jakoś tam próbują się przebić. I tak naprawdę to jest taki krzyk y, o akceptację, bo to, co jest konsekwencją, skutkiem y, nieuświadomionej y, i nieprzeżywanej emocjonalności, która jest jakby zatrzymana w nas, zadławiona trochę przez nasze najbliższe otoczenie, to nie tylko chodzi o rodzinę, a ja nie chcę tutaj y, tak psów wieszać, że tak powiem, na rodzinie, bo to cały proces socjalizacyjny jest za to odpowiedzialny, a więc wszystkie środowiska, całe społeczeństwo i jakby tendencja, która jest w stosunku, czy podejściu do rozwoju człowieka jest za to jakby w jakimś sensie odpowiedzialna, tak, że mamy taką, taką konsekwencję później, że czujemy nieakceptację, bo nie akceptujemy sami własnych emocji i zachowań emocjonalnych i Ojejku. chyba ktoś to polubił. Dobrze, konsekwencją tego jest właśnie to nie, poczucie braku akceptacji. Znacie takie zachowania wśród młodzieży, takie już e, niby do, dorosłej, tak? Znaczy, przepraszam, dorosłej, nie? Dowód osobisty jest, nie? E, która pokazuje pokazuje tą swoją niedojrzałość i tą nieświadomość e, i, i potrzebę tej akceptacji, to jakby dochodzi do ich głosu różnymi takimi szok zachowaniami szokującymi, tak? mamy za W każdym y, pokoleniu jest jakby taki rytm szokowania. My dzisiaj mamy taki rytm szokowania, prawda, kolczykowaniem, w, w, w różnych takich miejscach bardzo y, dobrze widocznych, a jeżeli mamy w miejscu niewidocznym, to chętnie ten kolczyk pokazujemy, tak? To jest... to jest taki y, znak dzisiejszych czasów albo tatuaże, tak? Nie chcę tak się w to rozwijać, bo mogę powiedzieć parę słów za dużo. No i tak jest. Kiedyś było długie włosy, tak? Noś, noś długie włosy, tak? Potem, potem, było cuby, tak? Te pa panki, tak? Czy jakieś grzebienie, tak? One dzisiaj też jeszcze gdzieś tam gdzie występują, czy jakieś inne formy takiego z jednej strony krzyku o to zaakceptuj mnie takim, jakim jestem, tak? Właśnie z tym moim nieumiejętnym, ale jednak próbę, próbą wyrażenia mojej emocjonalności na zewnątrz poprzez ten ubiór czy sposób zachowania, a z drugiej strony odnajduje podobne y, emocje w grupie rówieśniczej, która w podobny sposób się nosi, zachowuje, y, podobnego języka używa i tak dalej, nie? czyli znajduje jakąś formę akceptacji, tak, tej zbiorowej, bardzo potrzebujemy. No, trzeba to zobaczyć, odczytać to w ten sposób właśnie, bo to tak jest, że to y, ten, ten y, ten przekaz to w sobie ma, ta, to, ta potrzeba właśnie takiego przebicia się do akceptacji. To, to rodzi zresztą takie postawy, które dzisiaj też są bardzo znane i, i, i widoczne, które zresztą świat dzisiejszy bardzo wspiera, ponieważ jest nacisk na rywalizację, na kreowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, tak, na ten sukces i tak dalej. czyli na taką walkę, na takie ciągłe zmaganie się. I mamy też takie postawy właśnie takiego ciągłego bycia w zwarciu, że poprzez walkę jest rozwój, nie? Czy ja ciągle jestem w zwarciu, ciągle z kimś wojuję, ciągle z kimś walczę, muszę mieć jakiegoś przeciwnika, gdzieś się komuś narazić, wejść w jakąś sytuację konfliktową, to wtedy co? Wtedy mnie wszyscy widzą, tak? Wtedy jestem ważny. To się może objawiać e, szczególnie w sytuacji osób, które pochodzą z rodzin tak zwanych dysfunkcyjnych, Takimi podświadowymi zachowaniami, na przykład, e, nie wiem, głośne chodzenie, głośne zamykanie drzwi, e, no, takie, takie odruchowe zachowania, które mają dać sygnał dźwiękowy, ja jestem. E, no to taki, taki ma przekaz, ten, ten, ten sposób zachowania. To wszystko jest krzyk o akceptację, czyli co? Krzyk o miłość. Bo cała ta nasza droga e, życiowa to jest nic innego jak poszukiwanie miłości. Wcześniej czy później w takiej czy innej formie właśnie poprzez doświadczanie tych wszystkich swoich e, kryzysów i e, w związku z tym do e, dobijania się mojej prawdziwego ja do, do głosu, czyli tego ja, które zostało powołane przez Pana Boga na do życia. Bo w tym moim pierwotnym jakby przekazie, czy w tym moim zapisie, jak zostałem pomyślany przez Pana Boga, jest no, droga do zbawienia, to, to oczywiste. A drogą do zbawienia, czy poprzez drogę do zbawienia, czy idąc drogą do zbawienia, znajdując ją, odkrywając, ja uczę się, doświadczam i przeżywam miłość. Tylko w ten sposób mogę dotknąć miłości. To jest tak skonstruowane i dla mnie tak to wygląda, że przychodząc na świat, chociaż jesteśmy wyposażeni przez Pana Boga we wszystko, co jest nam potrzebne, tylko żeby być szczęśliwymi. Człowiek rodzi się i ma wszystko, to, co jest mu do szczęścia potrzebne. Nic, co na zewnątrz jest i czego tak szukamy po całym świecie, wyciągamy ręce i daj, daj, daj, daj, nic nam potrzebne do szczęścia nie jest. To są wszystko substytuty, które próbujemy, e, którymi próbujemy właśnie nasycić to swoje łaknienie niedostanej miłości, czy braku tej miłości. Braku miłości to jest jakby naturalnym brakiem, bo przychodzimy od miłości, od Pana Boga. Z chwilą odłączenia od Niego przyjścia na świat doczesny, jakby to poczucie braku miłości się zaczyna już wzmagać. I to bardzo widać wyraźnie u mojego dziecka, tak, To ciągle łatwiej kontaktu z matką, takiego bardzo bliskiego, nie, po to, żeby właśnie nasycić tą swoją potrzebę takiej akceptacji, takiej bliskości, prawda, i potem to różne formy przyjmuje i tego ciągle szukamy. Ale Pamiętać trzeba i świadomość tą nabywać i dzisiaj trochę się o tym mówi. Dzisiaj jest troszkę inna sytuacja, niż za moich młodych lat i w większości was, kiedy w ogóle o czymś takim się nie mówiło. Dzisiaj troszkę się o tym mówi w szkołach, troszkę się o tym mówi gdzieś już głosem publicznym. Trochę jest na ten temat książek, pracy, różnych innych rzeczy. rozwój duchowy jakby stał się uświadomioną częścią rozwoju człowieka, co kiedyś było zupełnie, nie było tego. Chodzi mi o to, o czym właśnie na łamach tego, czy nie łamach, to się tak nie mówi, na falach tak, naszego radia jakiś czas temu mówił takim tak zwanym dżinglem ksiądz kapłański, który miał tam audycję, że ten, który nazwał miłość uczuciem, to był pomocnikiem szatana, bo miłość to nie uczucie. To, że my jesteśmy przeświadczeni o tym, że miłość to uczucie, powoduje, że szukamy jej tam, gdzie jest, znaleźć nie możemy. To prawda, że miłość przychodzi przez drugiego człowieka, ale to jest miłość Pana Boga, bo miłość to Bóg. To, czego szukamy, to szukamy relacji, kontaktu, zanurzenia, świadomego w Bogu. Milczenie. Zszokowani? To prawda, że szczególnie tutaj bardzo mocno to można powiedzieć czy pokazać w sytuacji powołania do małżeństwa, że małżonkowie są dla siebie drogą do zbawienia. To prawda. To znaczy, przepraszam to tak bardzo słowa. To znaczy, że ludzie nie nigdy nie spotykający do Państwa a ja takich nie znam. <grym> nie, nie. Ja nie znam ludzi niewierzących, którzy nie spotykają Boga na swojej drodze. Ja znam tylko takich, którzy nie są tego świadomi. Inna ścieżka opisania tego samego problemu. Być może. Inne nazwy. Być może, ale tak to właśnie jest, ponieważ Pan Bóg jest dla wszystkich. A z tym to dobre. I każdy z nas Pana Boga spotkać może. Mało tego, każdy z nas Go spotyka. Żyjąc wśród innych ludzi, spotykamy Boga, bo On jest w tych ludziach, których spotykamy. Możemy tylko to zobaczyć lub nie, doświadczyć lub nie, przyjąć lub nie. I często taki właśnie, e, nie chcę w to tak głęboko wchodzić, ale taki... E, przyjęty być może zwyczajowo, być może z jakiegoś innego powodu postawa właśnie takiego odrzucenia rzeczywistości Boga, tak? I powiedzenia sobie, że nie wierzy. Jest tylko pewnym, pewną formą narzucenia sobie sposobu bycia, żeby nie zagłębiać się jakby w tą rzeczywistość szukania Boga. W sposób świadomy, bo i tak go szukamy. Nieświadomy i tak go szukamy. Łaknienie miłości jest w każdym człowieku. Miłość to Bóg. Jeżeli szukam miłości, szukam Boga. Jeżeli nie znajduję miłości w takim y, wydaniu, czy w taki sposób, w jaki szukam, to nie znajduję Boga. Szukam dalej. Zgadza się? To jest, yy, wydaje mi się, dosyć duża... Chciałbym, że słowa obroszczenie, ale jakieś zawężenie tematu do naszego społeczeństwa, bo jak się rozmawia z innymi nacjami, to tam to postrzeganie jest troszkę inne, tak? Wszystko zależy od tego, jaki przyjmiemy sposób opisu rzeczywistości. No tak, oczywiście. Natomiast kiedy dojdziemy do e, jakby poruszania się w tym... E, w zakresie, który chcemy tutaj poruszać, to niezależnie od tego, jaka to będzie nacja, to też troszkę z tymi nacjami do czynienia miałem, to gdzieś w każdym z nas jest łaknienie miłości. Mało tego, w każdym z nas jest łaknienie wiary, tylko możemy pokładać tą wiarę nie w sposób świadomy w Bogu. Możemy pokładać tą wiarę w człowieku, w sobie, w innych ludziach, w systemach, w jakichś wartościach, które niekoniecznie muszą być wspólne z wartościami chrześcijańskimi, Chociaż te w tym zakresie przynajmniej siedmiu przykazań są uniwersalne i przez cały świat jakoś przyjmowane, prawda? Więc to są tylko kwestie tego, jaki wyznaczymy sobie terytorium czy teren, po którym się będziemy poruszać, prawda? To prędzej czy później dochodzi do e, uświadomienia sobie tego, że mówimy o tym samym. Takim dowodem na to dla mnie było, bardzo mocnym dowodem na to dla mnie było swego czasu to słynne spotkanie ekumeniczne wszystkich przedstawicieli teoistycznych, czyli monoteistycznych wyznań na całym świecie. W tym również buddyzmu, który nie jest wyznaniem tylko filozofią, prawda? Jako odniesieniem do tego samego, tak? Szukania szczęścia, miłości przez człowieka w swoim życiu. Także tutaj wydaje mi się, to jest jakby tak możliwe do pokazania. Ale to możemy bardzo odejść i, i daleko się w taką dyskusję filozoficzną, teologiczną zagłębić. A myślę sobie, że chyba lepiej byłoby nam pozostać na takim życiu nas dotykającym i tym, czym się, no oczywiście tym też, tym też się gdzieś w rozwoju osobowym trzeba zacząć zajmować, tak? I te pytania sobie trzeba stawiać. Dobrze, że one są stawiane. Bo najgorzej jest, jeśli się pytań nie stawia, tak? To jest, tak jak mówi nasz przewodnik duchowy, świętspołega, największym nieszczęściem dzisiejszych czasów jest to, że coraz mniej ludzi stawia sobie te pytania. Jeżeli już sobie stawiają, to już, to już są na ścieżce ku świadomości. I te, też się tym w rozwoju osobistym, czy rozwoju duchowym zajmować trzeba. I w programie też na to jest czas. Jest krok jedenasty, tak? który jakby cały temu służy. W odkrywaniu właśnie swojego widzenia, dotykania, rozumienia e, rzeczywistości Boga, czy e, swo, swojego zagłębiania się w tą, w tą relację. I tam jest czas na to, żeby to yy, rozwijać. Słucham? Nie, nie, nie, nie wiem, nie, prze... nie, myślałem coś takiego. Dobrze, ale nim te pytania padło, to gdzie byliśmy? Mówiliśmy o miłości. To w dobrym miejscu byliśmy. A mi się podoba taka interpretacja miłości, interpretacja, nie interpretacja, czy to jest codzienna troska o drugą osobę? To się łączyło z tą miłością. Jak najbardziej, bo przez... Pan Bóg przez drugą osobę może. Właśnie. Się, czy nie Mówiliśmy sobie o tym, że małżonkowie są dla siebie drogą do zbawienia, tak? Że poprzez relacje z tym małżonkiem, tak? Zba możemy się zbawić, czyli yy, yy, najtrudniejszy małżonek, jest, czyli im, im trudniejszy małżonek, tym większa praca w sobie, tak? z jego akceptacją i znalezieniem w ten sposób w nim Boga. Tak? Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, albo słyszeliście, może w przekazie rodzinnym, ja miałem do, do czynienia z taką, takim uświadomieniem. Kiedyś, bo w języku polskim jest zawarte bardzo dużo przekazów właśnie mówiącym o tym, jaka jest głębokość obcowania Boga w życiu człowieka. I kiedyś było takie powitanie staropolskie. Tak? Nie mówiło się Witaj, czy tam Dzień dobry, czy, czy jakoś tam. Tylko mówiło się, witam Boga w Tobie. Stąd się wzięło, gość w dom, Bóg w dom, tak? Witam Boga w Tobie. Czyli takie uświadomienie sobie i poszukiwanie właśnie tego, tego aspektu boskiego, czy też tego boskiego przekazu w drugim człowieku. No bo Pan Bóg mówi do nas przez wydarzenia, przez ludzi. Posyła nam ludzi na naszej drodze. I musimy, musimy, możemy otworzyć się na ten przekaz i tak jak jest w kantyku Trzech Młodzieńców, tak? kiedy Abraham przy, widzi w nich Boga, tak? odkrywa w nich Boga. Tak samo w każdym naszym momencie życiowym, kiedy spotykamy jakiegoś człowieka na swojej drodze, pytanie jest, na ile jesteśmy w stanie w nim Boga zobaczyć? To jest takie pytanie, na ile jesteśmy w stanie w nim Boga zobaczyć? A małżonek jest, jest znane takie określenie, że małżonkowie są dla siebie nawzajem profetami miłości boskiej. Czyli takimi y, prorokami, tak? Okazują y, miłość Pana Boga. Dając sobie nawzajem miłość, czerpią z tej miłości. I czy to jest miłość w tym rozumieniu, o którym teraz mówię. Czy to jest miłość ta źle pojmowana, emocjonalna, miłość najbardziej bardziej własna miłość, tak? Czyli to, co jest zawarte w takim pojęciu, mój mąż, moja żona, nie? Mój telefon, tak? No, to samo słowo, tak? Określające co? Przynależność, Tak? Czyli postrzegamy Tą, tą relację jako coś, co jest nam należne, co jest nasze. A w związku z tym co? Ja chcę, żeby mój telefon był skonfigurowany pode mnie, tak? No, dlaczego, że ona nie być skonfigurowana pode mnie? Skoro jest moja. Takie myślenie, może nieuświadomione, ale jakoś nam przyświeca, tak? Chcemy, żeby nasi bliscy, nasi współmałżonkowie, chociaż nie tylko współmałżonkowie, dzieci, rodzice, nie wiem, znajomi, spełniali nasze oczekiwania względem nich, tak? Realizowali to, co myśmy zaplanowali dla nich w swojej głowie. Chcemy, żeby świat naokoło nas był taki, jaki jest dla nas wygodny, przydatny. W ten sposób, jeżeli możemy powiedzieć o jakiejkolwiek formie miłości, to realizujemy miłość, ale własną. Czyli na tyle jesteśmy zainteresowani tym kimś, na ile on jest dla nas. Kochamy siebie w drugim człowieku. Jak on nam nie pasuje, jak coś nie robi tak, jak my chcemy, to już go nie kochamy. Mamy złość, niezgodę. Ba, nienawiść! Bo reagujemy emocjami. A co to jest nienawiść? Bo to jest największy dylemat Co to jest nienawiść? To jest uczucie. Uczucie, które okazuje... Tak naprawdę okazuje mi, pokazuje mi, bo uczucia w ogóle są informacją dla mnie. To za chwilę jeszcze nie wiem, czy mamy czas. Ja nie wiem. No, no. Bo po, po uczuciach uczucia trzeba ja jeszcze powiedzieć, i może to jest właśnie taki, w, jakby pytanie, które wprowadzi do to, to naszego tutaj rozważania. Uczucia są po to, żebyśmy poznawali prawdę o sobie. Z Kościoła katolickiego mówi o tym, że uczucia są moralnie obojętne. Moralnie obojętne. Czyli co? Nie podlegają ocenie moralnej. Czyli nie podlegają ocenie w ogóle. A co nie podlega ocenie? Prawda. Prawda nie podlega ocenie. Prawda po prostu jest. Prawdziwa. I Koniec, kropka. Uczucia są informacją o mnie. Gdy dzieje się dana sytuacja, ja czuję dane uczucie, to ono mi pokazuje, jaką ja mam relację do tej sytuacji, jaki ja mam stosunek emocjonalny tej sytuacji. I kiedy żywię uczucie nienawiści? Kiedy nie akceptuję sytuacji? No trochę jeszcze mało, bo to bardziej złoźby była wtedy, nie? A kiedy jest nienawiść? Dla mnie kiedy chęć chęć to jest to chęć chęcie zła tego drugiego człowieka? Kiedy ja chcę wyrządzić krzywdę? Kiedy ja chcę go zniszczyć... No to już jest w działaniu może bardziej, ale w uczuciu nienawiść. Kiedy ja w ogóle go nie akceptuję. No właśnie, to, to, jeśli chodzi o uczucia, może tak być, nie? No, może tak być również, jeśli nie chodzi o uczucia, bo miłość jest postawą, jest ponad uczuciami oczywiście. Natomiast. Nienawiść... To może być odpowiedzią jeszcze na krzywdę Tak, ale tu bardziej widzę, nie ma takiego rozdzielenia uczucia od zachowania, tak? Bo czym innym jest okazywanie nienawiści, reagow znaczy reagowanie w sposób nienawistny, realizowanie tej nienawiści w życiu, tak? Czyli ta... Mieściu się tutaj upokarzono? Upokarzono. Czy kto odpowiada Mogę odpowiedzieć? No mogę, tak, ale tu znowu jest mowa o działaniu, tak? O zachowaniu, Natomiast chcemy sprawdzić to do odczucia nienawiści, bo słuchajcie, skoro uczucia są wszystkie, nie podlegają ocenie moralnej, to odczuwanie uczucia nienawiści nie jest złe, bo nie podlega ocenie. To jest uczucie. Ja mam prawo do uczucia. To uczucie pokazuje mi prawdę o mnie. Mam nienawistny stosunek emocjonalny do danej osoby, tak? Czyli w sytuacji, gdy ta osoba w sposób wielokrotny, tak, ciągły, powtarzający się, e, nie spełnia moich oczekiwań, ba, działa w sposób, e, e, w moim mniemaniu, bo tak wcale nie musi być, ale w moim mniemaniu, e, w sposób specjalny, krzywdząco wobec mnie, tak, no to ja jej nienawidzę, tak, no bo ona mnie krzywdzi. Nienawiść jest następstwem urazy, wielokrotnie powtarzającej się skrzywdzenia. Konsekwencji, tej osoby nienawidzą. A jeżeli ja za 5 minut to na przykład czuję, że, że to mi prawda? To znaczy, że jestem mocno niestabilna emocjonalnie. Dlatego ja zawsze <zysk Palace> mam takie wrażenie, A nie jestem słowo nienawiść z gniewem, bo ja czuję wtedy taki gniew. Może tak być. Może tak być. Właśnie... jest Nie, To że stabilne? Ale to jest. Dobrze, ale to następuje troszeczkę wylenie różnych płaszczyzn, tak? E, słuchajcie, jeśli chodzi o emocje, dobra, teraz zostawmy na chwilę w emocjach, nie? Jeśli chodzi o emocje, to co najmniej trzy można wyodrębnić e, jakby przestrzenie w, w pojęciu emocjonalności. Jedno to jest emocja, czy też w, w chwili, gdy ją rozpoznaję i nazywam, to będzie to uczucie, nie? Czyli jedno to jest samo fakt tej emocji. Drugie to jest zachowanie emocjonalne, czyli to, co może następować, ale jak wiemy, mam nadzieję, nie musi pod wpływem tej emocji, zachowanie emocjonalne, a czym innym jeszcze jest stan emocjonalny. Jeśli chodzi o stan emocjonalny, to wszystko to, co jest po emocji, który ja sam w sobie wkręcam, tak, w, na poziomie mojego myślenia, jakby na, yy, nakręcam się, tak, na, na taką yy, nakrętkę na kręt, na emocjonalną, to będzie stan emocjonalny. To wszystko to, co jest, yy, ma przedrostek po. Poczucie winy, poczucie krzywdy, poczucie wstydu, jeśli jest poczucie, to jest, samo słowo wskazuje, poczuciu, nie? to jest coś, co jest następstwem po odczuciu tego czegoś. To nie jest już samo uczucie, które we mnie jest, tylko to jest to, co ja z nim robię, tak? nie godząc się najczęściej z uczuciem, nie godząc się z wydarzeniem, z krzywdzeniem, złością, czymś tam. E, czy, czy um, wzbudzając wstyd sobie, wschodzę na, w taką, taki stan poczucia, tak? Czyli nakręcam w sobie taką e, emocjonalne nabuzowanie na skutek tego e, przeżytego doświadczenia. I to są trzy odrębne rzeczy. A jeszcze czym innym jest to, o czym była tutaj mowa, ja wiem, że mam wybaczyć, nie? No to jest pewna świadomość, tak? To można powiedzieć, że też, jest też może być kawałek rozwoju duchowego, tak? no, Jestem świadom tego, że w moim w mojej przestrzeni duchowej jest możliwość, czy też siła ku temu, aby wybaczyć, tak? Bo to jeszcze jest co innego. Wybaczyć tu, bo wiem, że muszę, tak? Że powinienem i powiem, przepraszam, a tu co? A tu się kiera nie? I czy wybaczenie jest prawdziwe, pełne i głębokie, to pokazuje to, jaki ja mam podświadomy stosunek do tego człowieka. Pięknie to nazwał, no nie wiem, parę osób może było na tym spotkaniu z, z Maksem z, klarytyrem, który też program 12 kroków wprowadził do Rosji. Powiedział o przebaczeniu, że co to znaczy przebaczyć, nie? No, to też w słowie jest ukryte. Rozstrzygnięcie tego, co znaczy przebaczyć. Przebaczyć. Baczyć, Baczyć to, to co to jest, nie? Mamy takie, dawać baczenie, tak? Czyli co? Koncentrować uwagę. Agnieszko, jestem niezmiennie wdzięczny. Czyli jak ja nie przebaczyłem, tak? No to baczę na tego kogoś, koncentruję na nim uwagę. I chociaż chociażby się może wydawać z głowy, no bo powiedziałem, przepraszam, bo coś tam, nie? Albo e, powiedziałem, on mi powiedział, przepraszam, a ja powiedziałem, dobra, nie ma sprawy, nie? Ale co? Wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, czy jestem w sytuacji, w miejscu, w którym ten ktoś jest, a ja mam do niego właśnie urazę, tak? Bo mam, bo mam tą sytuację, w której on mnie skrzywdził i co się dzieje? Zaraz go widzę. Nikogo nie widzę, tylko tego. O Jezu, znowu jest, nie? No co, przebaczyłem? Nie przebaczyłem. Prawda? Dopóty, dopóki mam taką reakcję, to bardzo łatwo mi pokazują moje emocje. One są bardzo ważne. Jeżeli mam taką reakcję, to jest dla mnie oczywiste, że tego przebaczenia nie ma. Oczywiście ja mogę wyprzeć tą sytuację, nie? Udać, że jej nie ma prześlizgnąć się wzrokiem, chociaż zacząłem oglądanie grupy od tego człowieka i pójdę po innych, nie, bo szukam kogoś przecież, nie. Mamy taką możliwość, możemy siebie bardzo mocno zracjonalizować oszukać. ale jeśli już zaczynamy odkrywać siebie, temu właśnie służy program, a poznaniu programu warsztat, jeżeli mamy już taką kawałek świadomości siebie, to już tego nie zakłamiemy. To już to dla nas będzie oczywiste, że to nam pokazuje, że jednak mamy do przepracowania w kwestii przebaczenia z tym kimś coś. Czyli to są różne rzeczywistości, my czasami je mieszamy, tak? i próbujemy sobie właśnie narzucić jakiś reżim, który potem powoduje, że zamiast ulgi, zamiast uwolnienia jest jeszcze większe zniewolenie, tak, bo jeszcze więcej emocji w nas jest względem tej osoby, danej sytuacji, podobnych sytuacji. Mamy taką możliwość, że mamy mechanizmy przenoszenia i na przykład przenosimy, to jest oczywiste, tak, emocje z pracy do domu, nie, albo z domu do pracy, tak też może być ale częściej z pracy do domu, tak? I wszystko jest dobrze, ja przychodzę z pracy i mówię sobie, nie będę żadnych emocji przynosił do domu, wszystko będzie świetnie będzie wspaniale, tak? I otwieram drzwi a ja... Co z jej drogą te sandały, tak? Albo lekcje odrobione? Nie? nie. No i szukam, szukam takiego momentu, w którym będę mógł w sposób zasadny te emocje, które przyniosłem, rozładować. Zasadny czy usprawiedliwiony. Nie chcę, chcę, oszukuję samego siebie. <śmiech> nie przyjdę do domu i nie powiem, miałem ciężki dzień, tak? Jest we mnie dużo złości, niezgody, nie wiem, jakichś tam innych uczuć, tak? I kiedy to wypowiem, uświadomię sobie te emocje i wypowiem to względem siebie, bo już nawet jak wypowiem względem siebie, ale jeszcze lepiej względem innych, to nie dość, że to mi ulgę przyniesie i tak naprawdę zładuje te emocje, to jeszcze jeśli będę jakiś czepliwy tam, czy miał z, minę skrzywioną, czy jakąś, to domownicy nie będą domyślać się albo czuć się widni, że oni są przyczyną tej mojej frustracji czy mojej e, gorszego, gorszego czasu. Tylko będą wiedzieli, że wszedłem z tym do domu, tak? To bardzo oczyszcza e, atmosferę w relacjach, ale żeby to móc zrobić, to trzeba mieć świadomość swojej emocjonalności, świadomość swoich emocji, zgodę na to, że je czuję, nawet jeśli to jest nienawiść i odwagę przed sobą samym, czyli akceptację siebie samego na poziomie emocjonalnym, żeby sobie, a to dopiero innym, tak, o tym powiedzieć. No tak pomyślcie sobie powiedzieć komuś, czuję nienawiść, nie? Kto z nas ma taką odwagę, żeby tak komuś powiedzieć, czuję nienawiść? No okej, okay, ale w, po coś, tak? No, a powiedzieć tak z akceptacją. Nie po to, żeby ktoś zmienił swoje zachowanie, albo żeby posłużył mi jako piorunoką, tylko po to, żebym wypowiedział swoje emocje, akceptując, że ją mam. Żeby osiągnąć taki poziom zgody na siebie samego, właśnie potrzebna jest jakaś praca, jakiś rozwój, jakaś, e, jakieś lustro, bo sami siebie dobrze nie zobaczymy, tak? jeżeli coś tam jest. Jeżeli czujemy, że coś nas tam, nie wiem, yy, swędzi, tak, albo boli, albo, nie wiem, coś gdzieś tam jest, no jeszcze na twarzy do pół bieda, na plecach, no zaś to zobacz, nie? No sam nie zobaczy, co mam na plecach, tak? No może chyba jak będę Chińczykiem, tak, i takim, co to, to się tak wygina, nie, do wszystkich strony. to może zobaczę, co mam na plecach, ale przeciętny człowiek nie zobaczy, co ma na plecach, prawda? Do zobaczenia, co ma na twarzy, czy jakieś inne części ciała potrzebuje lustro, Nie? system Na przykład, tak? Czyli już musi pokombinować z tą pomocą. No tak, ale trzeba już chcieć poszukać jakiejś formy pomocy, tak? Jeżeli jest coś, co mnie dolega, a ja tego nie widzę, gdzie jest, albo skąd się bierze, potrzebuję innych ludzi, żebym pomogli to zobaczyć. I to jest normalna zasada stosowana w terapii, czy jakiejkolwiek formie pomocy. Taką samą formą są grupy samopomocowe, właśnie dwunastokrokowe, które dają jakby światło samo w sobie przez meetingi. Ale w przypadku programu dwunastokroków dla chrześcijan, tym światłem, które te lustro odbija, tak, jest panu to On przez tych ludzi działa. To On y, jakby powoduje, że na takie, a nie inne sytuacje zwracam uwagę. To On y, jakby daje mi możliwość zobaczenia siebie w zupełnie innym y, świetle. To jest jedyna y, sytuacja, jedyna możliwość, w której ja mogę sobie, siebie zobaczyć absolutnie. Przenikamy to do świata. Przed światem Boga nie ma zasłony. Przed światem, który rzuca człowiek, Zawsze jest cień, tak? Jakbym nie stanął, tak? Do światła jako człowiek zawsze bym miał cień. I w tym cieniu zawsze mogę coś schować, nie? Zawsze mogę tak stanąć, żeby tego profilu nie było widać, nie? A jak Pan Bóg daje światło, to troszeczkę podobnie, ale jeszcze bardziej idealnie jak na przykład światło Jupiterów na boisku, tak? Z tych cień ileś tam albo prawie znikają, nie? Tak jest ze światłem Pana Boga, które daje takie oświetlenie, że cienia nie ma, Mało tego. Światło Pana Boga przenika mnie na środku. Pokazuje mi wnętrze. Ja niby tego chcę. No bo chcę poznać siebie. Ale tak naprawdę moja reakcja jest taka, moja osobista taka była. Jak tylko uchyliłem te drzwi, natychmiast zatrzasnąłem. Natychmiast. Ja się po prostu przestraszyłem tego, co zobaczyłem. Ta wąska smużka światła, która weszła do mojego wnętrza, pokazała mi tak dużo do porządku w środku, takie, nie będę określeń używał, yy, że ja się przestraszyłem. Przestraszyłem się sam swojego wnętrza. Był takie doświadczenie w moim rozwoju, kiedy za wcześnie chciałem zobaczyć, to mam w środku. Nie byłem na to gotowy. Dlatego tego też trzeba mieć gotowość. Do tego trzeba mieć świadomość już Pana Boga, jakość, postawę relacji względem Niego, tak? Przed krokiem czwartym jest krok trzeci, krok świadomego e, oddania siebie na służbę Bogu. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby te wszystkie jakby etapy miały miejsce. Myśmy przed chwilą z Andrzejem o, o przebaczeniu i y, to jest y, przebaczanie, y, uświadomienie sobie, czym jest przebaczenie, jest w kroku y, ósmym, dziewiątym, y, i, i, I to jest taka jakby mm, właściwość procesu, tak? To, co rozwoju, że każdy e, element, który daje integralną integrację potem na, na końcu jakby pracy nad programem, że możemy świadczyć, bo to jest 12 dwunasty świadczeniu e, obecności Boga w naszym życiu. E, to, żeby tą integrację jakby zdobyć, to trzeba po kolei przejść pewne etapy rozwoju, tak? Każda z propozycji rozwoju duchowego ma swoje etapy, tak, tak jak mieszkania terezjańskie, jak, jak, nie wiem, procesy rekolekcji ignacjańskich, czy jakiekolwiek inne procesy formacyjne w szpontach modlitewnych. Ja nie mówię, że program 12 Kroków jest czymś na miarę tego typu formacji, ja tego nie, nie mówię. Jest takim przygotowaniem bardziej do pełniejszej pracy formacyjnej, ale też ma swój proces. Coś następuje po czymś. I jeżeli teraz zaburzymy ten proces, to może nastąpić właśnie to, co ja miałem z tym światełkiem, prawda, że zatrzasnąłem się na jakiś czas, bo to było za wcześnie. Tak samo, gdyby mnie 10 lat temu powiedziano o tym, że można przebaczyć i dano doświadczenie, pokazano nawet doświadczenie, to mnie zafrapowało pewnie, ale mi powiedziano, że ja tak mogę, bo no, zobacz, przeczytaj sobie tą książkę i jutro tak zrób, nie? nie? To trochę tak, jakby mi dzisiaj ktoś powiedział, że ja, skoro i Isinbajewa skaczę 5 metrów, to i ja mogę. Pewnie mogę. Ale nawet nie podejmę próby. To jest za wysoka poprzeczka. Ja muszę osiągnąć e, świadomość tego, że e, potrafię, że mogę, że jest to w moim zasięgu. Także musi być proces po kolei, jedno z, do, z drugiego wy, wynikać. I takim procesem jest program 12 kroków. No dobra, wyłączyło mnie. Pytania. Ja mieszkam w Błonie i czy gdzieś e, wierzymy że na Skarżynie jest możliwość uczestniczenia w tym Nie, natomiast jest na pewno możliwość uczestniczenia e, na, w Warsztatach z Błonia, ponieważ mamy absolwentkę z tego, tej miejscowości. Ja mam takie pytanie. jest okolice że, e, było, że to moment, e, był taki moment, że Pan mówił, że rodzimy się z wszystkim, co nam potrzeba, e, e, a wcześniej było powiedziane, że dotykamy miłości poprzez, e, co, że doświadczamy tej miłości, że to było, jakby jest tam dane, tylko... Tak, my to szukamy, to o uczucie, z uczucie, szukamy w... miłości, doświadczamy tej miłości w kontakcie, w relacji z drugim człowiekiem w relacji bezpośredniej, osobistej z Panem Bogiem. Bo e, jakby ścieżka do tej miłości jest w nas. Spotkanie z Bogiem jest spotkaniem osobistym. Relacja osobowa poprzez e, drugiego człowieka, który może nas na, do, do tego naprowadzić, pokazać, dać świadectwo, e, w, w, wdrożyć jakby do tego, żebyśmy znaleźli w sobie przestrzeń do spotkania z Bogiem, ale spotkanie następuje w nas. Jeżeli ja mam relację z Panem Bogiem, tak, i doznanie takiego wypełnienia miłością, to wtedy, bo to, o, widzisz, tego nie powiedziałem, bo to wtedy ja się nią pragnę dzielić. To jest taka różnica między właśnie tą miłością po ludzku, a miłością bo, boską, że kiedy ja zafiksuję się na tej miłości własnej, tej miłości po ludzku, tak, to ja chcę ją dostawać. Dawaj, dawaj. A jeżeli mam miłość... Sobie Boga, to ja chcę ją dawać. Masz. Nie mój problem. <śmiech> <śmiech> Bardzo ale... dobra odpowiedź. Jeżeli mi zależy na tym, żeby ktoś tą miłość przyjął, to już w tym jest mój interes a więc jest moja miłość własna. Z jakiegoś powodu zależy mi, żeby ten ktoś na mnie zwrócił uwagę, tak? żeby właśnie ode mnie przyjął. Czyli tu już pojawia się element nieboskości boskości, tak? tylko mojej osobistej relacji. Ja mam dawać, jeżeli ta miłość jest naprawdę moja, pochodzi od Pana Boga, nie jest moja, to drugi ją przyjmie, bo ona będzie miłością taką, jaką mówi o niej święty Paweł w Koryncjan 13. A wtedy, gdy ona taka jest, to ja ją przyjmuję, bo nie czuję tego, co jest często w dawaniu tak zwanej miłości człowieka, że ja będę musiał być wdzięczny i oddać. Miłości Pana Boga tego nie ma z wypełnieniem miłością Pana Boga, to jest tak, przynajmniej w moim przypadku, ja nie twierdzę, że każdy jest taki sam jak ja, nie? Że kiedyś myślałem sobie, że to łaknienie, to gonienie za tym nasyceniem, które, ja mam doświadczenie uzależnienia, także wiem, co to znaczy zniewolenie, jest profilowane zniewolenie i wiem, jak działa. I mi się wydawało, potem jak się nawróciłem, przebudziłem, zacząłem swój rozwój, że ja mam w sobie coś takiego, taką wielką czarną dziurę, która ssie, prawda, i dopóki się nie nasyci, nie napełni tą miłością, to będzie jak ssała wszystko i wszystkich. Taki odkurzacz, nie? I każdego bym wciągnął, tak? Potem się okazało, że nie, że tak wcale nie jest. Bo gdyby tak było, to ja bym się mógł nigdy nie nasycić, tak? Bo moje łaknienie może być absolutnie nienapełnialne. To jest tak, że ja mam w sobie coś takiego jak plaster miodu. Mam mnóstwo przestrzeni, które są niewypełnione. Niewypełnione właśnie przez to, że nie doświadczyłem jakichś form oczekiwanych przeze mnie, potrzebnych mnie, i to akurat mnie, ja nie mówię, że tobie, tobie, mnie, sposobów doznawania miłości. Jeżeli teraz ja w tych aspektach otworzę się na relację z Panem Bogiem, pokażę Mu, co jest bardzo ważne, tak? W wszystkich Ewangeliach jest, cóż chcę, żebym Ci uczynił, tak? Jak ktoś się zwraca do Pana Jezusa o uzdrowienie, tak? Dopiero jak jest odpowiedź, chcę widzieć, tak? chcę słyszeć, dopiero wtedy Pan Jezus yy, uzdrawia. Czy ja muszę być świadom tego, że mam te tam przestrzenie, prawda, i która gdzie, czego jest i jak się nazywa, tak? I kiedy staje się gotowy do tego, żeby one zostały napełnione, Pan Bóg je napełnia. Tak jak pszczółki miodem, tak? I to też taki miód jest, nie? I co? Pszczoła potem tym miodem się dzieli, tak? Daj go tam. I ten miód potem może ze mnie wypływać. Ja mogę dzielić się wtedy w tym aspekcie miłością z drugim człowiekiem. Miłością Pana Boga, która mnie wypełniła. Ale jest tak i bardzo doświadczałem to na początku, dzisiaj też jeszcze to absolutnie mnie dotyczy, że jeden przestrzeń jest wypełniona, ale zaraz obok jest dziura. I to może wyglądać w ten sposób, że ja rozmawiam z jednym człowiekiem i mam do niego po prostu miodek, nie? a podchodzi drugi a ja mu kierę w pracy. No bo ten mechanizm relacji z taką osobą, tej, go, tej natury osobą, prawda, tego sposób postępowania mi się zaleczył, tak, i ja już tutaj mam miłość Boga, akceptację tej osoby, a osoba tego typu, tak? jakaś tam, działa na mnie jak pochtarabek. I tu nie jestem zaleczony. Ale działa to też tak, że kiedy poczuję chociaż w jednym momencie, w jednym fragmencie tej swojej... Yy, ilości tych niewypełnionych przestrzeni. Ja nie mówię, że mamy wszyscy, wszystkie niepełnione. Są takie, które są wypełnione. To też pokazuje program. Też w kroku czwartym i następnych uczymy się i doświadczamy tego, że było coś dobrego w naszym życiu. Że mamy takie momenty, każdy, każdy w najgorszym jego życiu. Każdy ma takie momenty, w którym doświadcza jakiegoś dobra albo sam czynił dobro. To są już te wypełnione kawałki, że w nas są. Także nie jesteśmy taką całkowicie absolutnie niewypełnioną y, miłością, y, przestrzenią. Ale kiedy doświadczę tego wypełnienia, czyli poznam y, Boga, tak? poczuję, y, wejdę w tą relację, może raz to czasami za mało, dwa, trzy, cztery, ileś tam, każdy z nas ma swoją tą przestrzeń y, tej niewierności tomaszowej, tak? czyli tej ilości dotknięcia ran Pana y, y, y, Jezusa, i wreszcie zaczyna to pewnie działać jak mechanizm. Ja po prostu już wiem, że Pan Bóg nasyca. I już coraz z większą gotowością, otwartością i zgodą, teraz to nowe przestrzenie w sobie odkrywam. I ktoś tak mówił mi, że o Jezu, to tak całe życie będę się rozwijał, nie? To ciągle będę coś złego sobie mówił, nie, nie, no dajcie spokój, nie? No tak raz, i już, nie? Nie, to jest proces. I to, że ja na początku mam takie poczucie, też Kasia, że mam takie poczucie, że. boli, prawda? To ten ból Pan Bóg mi jakoś tam odbiera po zmaganiu się i trudnym procesie akceptacji tego bolącego miejsca, to na to miejsce potem przychodzi coś takiego, że ja rzeczywiście czuję ból jakoś tam, za każdym razem poznając jakiś kawałek prawdy o sobie, bo ta prawda zawsze jest jakby umieraniem, zawsze jest stratą. Umiera stary człowiek, jego fragment, tak? Umiera jakiś kawałek wyobrażenia o mnie, że ja powinien być jakiś, a okazuje się, że jestem zupełnie inny. Także to zawsze jest obdarzone jakimś bólem, jakąś niezgodą, jakąś nieakceptacją. No to jest utrata na samym siebie, siebie, pewnym tak? Mojego wyobrażenia o mnie, a nie samego siebie. Samego jakiegoś człowieka, tak, ale tracę. No tracę, tak, tak, tak dlatego przeżywam poczucie straty, natomiast tak naprawdę ja oczyszczam siebie, a nie tracę. No ale to jest... I przez to, że ja mam już doświadczenie, że poprzednie oczyszczenia, tak, powodowały po przejściowym bólu, później wypełnienie i... Mód, możliwość dzielenia się miłością Pana Boga z innymi powoduje, że ja zaczynam się cieszyć, czuję ból, a jednocześnie się cieszę, bo znowu coś się we mnie odkryło, tak? Znowu coś mogę oczyścić, znowu coś mogę sobie zmienić. mam no, takie doświadczenie, że nawet jednej tej samej osoby może być taki stosunek, że pewno w zależności jak ona akurat daleko się znajduje, że na przykład do mojego mążonka już jestem wypełniona miłością i ten plaster, plaster miotych jest zapełniony pod warunkiem, że mamy kontakt mailowy, smsowy, on jest gdzieś daleko, ja się na przykład za niego modlę, albo myślę, albo mówię coś o nim, a kiedy przychodzi blisko z tą całą swoją, swojej własnej osobie, ze swoją fizycznością, no to jeszcze y, przechodzimy do, te, do tego, Plastra, i grozi w plecy jeszcze. No to nie jest ten plaster tak wypełniony, tak? To jest takie właśnie pe pe pewnego rodzaju złudzenie, tak? Jeżeli ktoś jest nieobecny, to ja mam pewne wyobrażenie o nim, tak? I mogę go w tym kontakcie właśnie nieosobistym, a więc mailowym, smsowym, jakimś tam, widzieć tymi swoimi oczami, tak? Tej swojej idealności czy wyidealizowania. Natomiast kiedy on się pojawia i okazuje się, że wcale nie jest taki, jakiego wyidealizowałem, tak, to jest zresztą też, bo też chcę powiedzieć parę słów, czy są to osoby, które uczestniczą w tym projekcie internetowym warsztatów, to też do nich nie Są, są, są, są, to może... To, to, to, może od, od, to może na chwilę odwrotnie, to może na chwilę odwrotnie, niech Norbert tu przyjdzie, bo też dobrze, gdyby to usłyszał. To Może zaczekajmy z tym tematem, ale co w ogóle sądzisz na temat tego projektu internetowego, bez takiego kontaktu? No właśnie chcę, chciałbym o tym powiedzieć. Ja Norbertowi powiem, to jak nie przyjdzie w innym, w innym miejscu. Właśnie zobaczcie, ten głos, który przed chwilą padł, nie? Jakby bardzo mocno pokazuje to, że jednak brak kontaktu osobistego, czyli tej relacji rzeczywistej, prawdziwej, zmienia mm -hmm. sposób widzenia drugiego człowieka. Prawda? Jest, działa pewnego rodzaju idealizm, tak? Moje wyobrażenie o tym kimś. Albo odwrotnie może to być nie idealizm, a właśnie yy, krytycyzm. Nie? Mogę wy. Czy to jest nie wiem. To czy nie, nie chodzi o, o sam, sam kształt tego projektu? Ja nie znam tego projektu, więc trudno mi się do kształtu. Jak się czegoś dowiem o jego kształcie, to się odniosę. Natomiast w tej chwili mówię o tym, że sama komunikacja niebezpośrednia nie gwarantuje pełnego działania. No, nie jest relacją. Nie jest pełną relacją. Dam taki przykład, który się ujawnił. nie przedszki Czyli wracając do tego, bo teraz mówimy właśnie o tym internetowym projekcie, czy też o tym, co może zadziać się, czy to jakieś zagrożenia może w ten sposób e, są, że kontakt nie bezpośredni, czyli internetowy, smsowy, czy jakiś tam, a nawet kiedy to byłby kontakt e, Wydawałoby się już pełny, bo takie też są możliwości w tej chwili, tak, że może być wideokonferencja, tak? Czyli można siebie widzieć nawet i, i, i słyszeć. Nie jest w pełni relacji. To, co jest dopełnieniem relacji bezpośredniej, to jest to, co mamy wtedy, gdy jesteśmy w kontakcie e, osobowym. Nie tylko jest przekaz e, intelektualny, tak? Czyli werbalny wyrażenie myśli. Nie tylko jest przekaz.. E, Ciała, tak? czyli jakby gesty potwierdzające, czy yy, to, co, to, co przekazuje ciało, ale jest, to są też emocje. Jeżeli jesteśmy w kontakcie bezpośrednim, to jesteśmy w stanie wyczuć niespójność przekazu werbalnego, cielesnego z przekazem emocjonalnym. Jeżeli nie mamy tego bezpośredniego kontaktu, kiedy jest ta szybka, prawda, przed, między nami, nie odczuwamy emocji. Bardzo dobrze to jest pokazane, czy można to zaobserwować w sytuacjach, kiedy y, czasami są takie przebitki, nie wiem, czy to teraz dalej pokazują, ale czasami tak dało się zobaczyć, jak się zachowują niektórzy ludzie mediów, prawda, gdy się myślą, że nie są w, w kamerze, tak? ta sama twarz, te same postawa tego, a y, posłużę się starym przykładem, prawda, kochane dzieci, pocałujcie mnie. Tak? Ale myśmy się nauczyli już rozpoznawać swoje emocje będąc ze sobą trochę już. Bo ja osobiście podpadając tutaj 10 osób z 12, z 14, to ja się nie zdziwiłam. Ja, mnie nikt nie zaskoczył z tych osób. Ja je tak odbierałam i sobie wyobrażałam, mając ją z internetu czas, to mi się. A co się podtręciło? To nie jest reguła, że rozpoznajemy swoje emocje w pisaniu. Nie, potwierdziło się Twoje wyobrażenie z osobami, czyli dobrze przekazały swoją kreację. Być może, być może ta kreacja jest prawdziwa i być może to jest odkrywanie prawdy o sobie. Ja tego nie twierdzę, że nie. Natomiast mówi jakie są zagrożenia. I to głos, który był przed chwilą tej koleżanki jakby pokazuje też to, że tak może być, prawda, że można widzieć siebie zupełnie inaczej wtedy, kiedy jest przekaz nie bezpośredni, a kiedy jest bezpośredni. Też takie doświadczenie z jednej z grup warsztatowych właśnie, kiedy jedna z uczestniczek dzieliła się takim zaskakującym dla niej, w niej samej jakby doświadczeniu, że kiedy z przyjaciółką, którą 20 lat na dobrej stopie prawda i w każdej sytuacji bardzo się dobrze rozumiały i pełna atencja, weszły na tą naszą klasę, tak, i zaczęły tam komunikować się na, jak się tam nazywa to, forum, na jakiejś innym formie wyrażenia swoich poglądów, zaczęły się kłócić. Zaczęły się na tym forum kłócić. Ten płótnia z tego forum, to niezrozumienie, to odbieranie fałszywie przekazu przyniosło się do realu, tak? Zaczęły się kupić, kłócić w realu i dopiero w momencie, kiedy doszło do tego, że ten kryzys jakby między nimi doszedł do pewnego poziomu i wyjaśniły sobie, co naprawdę pod tymi wypowiedziami, które były w internecie rozumiały, okazało się, że zupełnie fałszywie odbierały swoje słowa. Tak? Czyli brak komunik ko komunikacji, brak kontaktu, brak yy, y, łączności emocjonalnej powoduje, że my możemy odebrać te same słowa w inny sposób. Bo kiedy ja rozmawiam z kimś i nawet powiem mi coś bardzo przykrego, tak? ale widzę, że robi to z miłości tak? na przykład, nie? że to jest atencja, że to jest chęć pokazania mi jak jakiejś prawdy, tak? to ja to mogę z kontakcie z kimś odebrać, poczuć. A kiedy ktoś mi napisze to, prawda, Owszem, no ja wiem, on chce mojego dobra, tak, ale ja go nie widzę, nie czuję tej miłości i we mnie zaczyna narastać bunt, złość. No nie, ale, ale to ja? jest, że są niebezpieczeństwa, ale sprawne, są niebezpieczeństwa, ale to Przecież jest w wypadku, nie mojej wypadku, bo tak, że ja także jak inny można Ale to, to, jest, to jest inny aspekt, to jest inny aspekt. Ja, ja absolutnie nie chcę depresjonować tego działania, to nie o to chodzi. To jest eksperyment, nie zobaczymy, czy wyjdzie. Ja wcale nie... Ja wcale nie twierdzę, że to jest sposób, który nie może być pomocny. Też tego nie twierdzę, chociaż Andrzej zna moje zdanie na temat forum, tak? Generalnie, nie? nie chodzi mi o forum Sycharu, tylko generalnie o fora. Mogę coś powiedzieć, na mnie już dał, dla mnie zysk jest takie może są te zagrożenia, że ja już widzę, że nie była byłam zaczęła Zaczęłam odbierać do osób. I... Świetnie, ja, ja nie, ale ja nie twierdzę, że nie ma profitów tego wcale nie mówię. To znaczy, jeżeli mogę coś mhm. Jacek, powiedzieć, to ponieważ samo forum pomagało Sychar, samo forum budowało ludzi w jakimś stopniu i dało rzesze ludzi, którzy się wspierali i pomagali, powstał projekt, prawda, jakiś tam na prośbę ludzi o powstaniu właśnie tego forum zamkniętego Sychar 12 Pro. I ja uważam, że na przykład Krzysiek, który to prowadzi, on nie stara się stwarzać jakichś takich relacji, żeby kogoś tam oskarżać, tłumaczyć, tylko po prostu on wyciąga od człowieka. On wyciąga tak, jak wygląda właśnie program, żeby on coś sobie poznawał, żeby stawał w tych relacjach, w kontaktach ze sobą rodzina, e, dzieci, małżeństwo, e, rodzice czyli wszystkie te rzeczy, które były gdzieś tam w nim złe. I od samego początku było powiedziane, że projekt 12 kroków na Sycharze to jest yy, coś takiego wstępem do tego, że ktoś będzie mógł w przyszłości iść na normalne programy i meetingi, chociażby może takie tak, właśnie, no, czy, tak. może tak, a może nie, na zasadzie, na zasadzie, na zasadzie wyboru. No. I chociażby dlatego powstał ten cały projekt i prowadzącego tam. Ja się nie boję. Ja się nie boję, bo, bo zaczęło się od modlitwy. Ja znalazłem tutaj w 39-30. Nie, nie możesz mówić to od, tamte, od tamtego gorsze. I dla mnie było koniec dyskusji. Czy otwarte, czy takie. Pan nam dał na razie takie. Nie mamy na razie dojścia do, do takiego forum, jak ma Warszawa, czy coś. No i wiemy, spokojnie. Będzie też możliwość, że mamy to i korzystamy. Ile, ile Pan nam pozwala korzystamy z tego programu? Tyle, ile każdy, stanie sam dla siebie się... Dobrze, ale proszę, proszę mnie źle nie zrozumieć. Poczućcie się, nie wiem dlaczego zaatakowani. Absolutnie nie atakuję. Ja chcę tylko pokazać, podzielić się swoim doświadczeniem z tym, co to, jakie zagrożenie z sobą niesie. Nie no. wiemy o tym, proszę, że nie. My, decydując się yy, na zamknięcie tego forum, dyskutowaliśmy też o tym, jak to będzie właśnie z tym, że nie, nie widzimy siebie. Yy, powstała część osób yy, codziennie łączy się w grupie monitornej, rozmawiamy ze sobą yy, codziennie. Co wiem? Ja bardzo się cieszę, jeżeli macie świadomość zagrożeń. I tym bardziej, jeśli macie tą świadomość, no to mój głos, który jest następnym w tej samej świadomości, nie powinien Was tak zaburzać, nie? Więc też troszeczkę taka powstaje pytanie, dlaczego tak bardzo ten mój głos takim podźwiękiem się pokoja.. Nie, nie to dlatego, że też... też chcieli, po prostu, też chcieli My byśmy chcieli razie. No. Świetnie, dlatego jeśli pozwolicie mi jeszcze powiedzieć parę zdań w tym temacie, to być może dojdziemy do jakiegoś konsensusu czy jakiejś propozycji, która być może okaże się być bardzo rzeczywiście, no, no to nie o to chodzi, ale jakąś, tak, jakąś jakąś, jakąś jakąś propozycją, bo rozumiemy to, od początku żeśmy to doskonale rozumieli, że niemożność uczestniczenia w warsztacie z osób z dalszych regionów, tak, czy z mniejszych środowisk, bo powstały te w tym okręgu katowickim, czy krakowskim i pewnie tam się będą jakoś rozwijać. Jest jakimś kłopotem i myśleliśmy o tym, żeby uruchomić jakąś formę no, innego możliwości uczestnictwa w warsztacie, na przykład sesji zjazdowych, tego typu właśnie, jak tutaj o rekolekcje, nie? Tylko poświęcone samej pracy już na, na warsztacie. Ale z bardzo prostej przyczyny niemożności znalezienia osób, które by w tej chwili już ta przyczyna jakby zaczyna odchodzić w niebyt, bo już mamy kilka osób, terapeutów czy psychologów, którzy są w warsztacie i w ten sposób nabywają by tą się jego znajomość i będą mogli służyć następnymi projektami. Będziemy chcieli uruchamiać takie właśnie możliwości zjazdowych jakby przepracowania kroków. I wtedy taka forma jakakolwiek ona by nie była, wsparcia, wzmocnienia, wymiany poglądów, myśli, nie wiem, ukierunkowań w jakiejś formie elektronicznej, jakkolwiek rozumianej, jest jak najze dobrze będzie postrzegana. Natomiast, rozumcie, to nie jest atak na waszą propozycję. Ja, każda, każdy ma prawo do przeżywania programu jak chce i robienia z nim takiej pracy, jaką chce. Ja tylko chciałem powiedzieć o tych zagrożeniach, które niesie z sobą ta, ta, ta, ten sposób, i zaapelować do Was, i widzę, że to się właśnie dzieje, dlatego jak że Andrzej o tym powiedział, że tutaj będzie obecna ta grupa ludzi, to się z tego ucieszyłem, zaapelować do Was, żebyście właśnie wpracowali sobie taki system spotykania się, czyli dawania sobie szansy poznawania siebie takim, jaki jesteśmy naprawdę, w takim realnym relacji. Nie raz, tylko dwa, trzy i więcej. Bo tak jak mówiłem o tym narastającym kryzysie w małżeństwie, to on dlatego narasta i dlatego ekspiruje, ponieważ jesteśmy w bliskim kontakcie. Tak? Odkrywa się ta prawda o nas, którą ukryć chcemy. Nie oszukujmy się, jeżeli, do, jeżeli dotykacie tego, tak jak to koleżanka mówiła, że już widzicie, tak? że nie jesteście tacy, jak sobie wyda, wydawało się wam, że jesteście, to znaczy, że jest w nas podświadomie cały czas chęć kreowania siebie tak? i ona będzie cały czas. Jeżeli nie będzie tej możliwości zobaczenia siebie w realu, tak, dotknięcia i poczucia w dłuższym czasie, tak, w tej relacji bezpośredniej, to ta kreacja siłą rzeczy będzie z nas wychodziła. To jest coś, czego my nie pozbędziemy się do końca życia. Krok siódmy mówi o tym, że Pan Bóg będzie usuwał nasze wady, ale usuwał to nie zabierał. Odsuwał z naszej drogi, tak? Usuwał przeszkody, ale nie zabierał. One cały czas są w naszej możliwości. jak tylko się zagapimy i puścimy Pana Boga, to one wracają. I to, kiedy nie mam możliwości tego światła wpuścić w sposób bezpośredni w relacji i być lustrem dla drugiego w tej relacji, jaką daje grupa, którą się dotyka, tak? No jest niestety... No... Może jestem przerażliwiony, ale w moim rozumieniu jest jakąś przeszkodą w tym, żeby ten wzrost był taki prawdziwy i pełny. No, no, no zapraszamy na nasze forum. O na, na, i pokażemy. Postaramy się. Ale nie musieli nic pokazywać. Tak bo to nie o to chodzi, żebyście cokolwiek komukolwiek... Właśnie przestańcie pokazywać. O! Znaczy nie, przestańcie pokazywać. Osobami właśnie, które są w spotykają się, też to też by nie wyobrażane. No pewnie, że nie. My byśmy też chcieli, byśmy też nie wyobrażaliśmy. No ale weszliśmy i nie sobie wyobrażamy też, nie? No. Nie bo, wiem. Może jest tak, że rzeczywiście nam pracuje. Ja. Się częściej pewnie tak, to jest jak bo to jest potrzebne na przykład, tak? No nie. No nie to znaczy chciałabym, właśnie do naszej grupy powiedzieć. Posłuchajcie, potraktujmy wypowiedzi Jacka bardzo pozytywnie, ponieważ młode małżeństwa, które były wczoraj narzeczeni, też przedstawialiśmy im, że będzie kiedyś kryzys, tak? Przedstawialiśmy im zagrożenia. Więc to zostało nam przedstawione, przyjmijmy to i my się, się o tego, od tego, ów, od tego, od tego, od tego Dajmy każdemu prawo do głosu. Mam czy uh, ja z relenku, ale po prostu jest tak, że nie uczestniczyłam na naszych porach. Jakby z jednej strony chciałabym już uwagę, nie wiem, czy to będzie jakieś dopowiedzenie do tego, co, co przedmówcie, ale e, na coś takiego, że prze, prze, przez, przez różny e, program, plan, e, e, czy, czy to, w jaki sposób, żeśmy się zjeżdżali, e, począć jakby obok grupy, która już jest jakąś całością nie? E, e, i w pewien sposób e, jesteście mniej do przejścia dla kogoś, kto, kto po prostu jest z zewnątrz. Wy jako na forum już pewną rodzinę, macie niki e, i sami się pozostałeś nikami. Ja przyszłam z zewnątrz, bo, bo przeczytałam, że są rekolekcje. Moja sytuacja jest taka, że się jedną podłuczona I, e, i to jest trudne. Powiem Wam, że to jest bardzo trudne wejść w grupę i e, i jakby przechodzić się przez, nie tyle waszą, bo, bo jesteście otwarci i ja też, ale chodzi po prostu o tą sytuację, że wy już nadajecie na, jakimś językiem, tworzycie pewną całość, przez którą z zewnątrz to, to jest totalna praca. Na musiałabym być na wszystkim tam do drugiej nocy, czy do pierwszej nocy, żeby, żeby uczestniczyć, żeby jakoś wejść. Jak ktoś mówi e, do, do siebie nikami, ja już widzę, aha, to, to do nich nie mogę podejść albo nie mogę wejść w rozmowę, bo oni już mówią o jakimś swoim problemie, tak. który znają... Kasta forumowców. No to taki, albo od razu zaproszenie, przyjdźcie, wchodźcie na, na moje forum. Ja osobiście jestem, e, można powiedzieć, dlatego, że mój mąż przez e, kafejki inne rzeczy e, zaczął we mnie ziarno e, takiej nieufności. Ja też jakby e, nauczyłam się nieufności do, e, do, do wyznaczniania się czy związywania przyjaźni przez e, forum czy na GP. E, i, i dlatego na ja przykład pisałam, żeby e, nie przesadzał na maila. Ja uważam, że droga mailowa jest bardziej intywna, bardziej e, bezpośrednia dla mnie i dlatego ja ją ja traktuję jako konieczność ale nieprzyjemność. Dla mnie to, to wcale nie było przyjemne na forum i dlatego też nawet jeżeli, to, bo u nas trochę tego nie ma, ja bym na przykład bardzo chciała, żeby ta część nasza wschodnia, nie wiem, czy, czy jest możliwość, żeby się przyjecha, przyjechał na przykład do i do grupy zorganizowanej powodzenia Mamy silne, silną etikę jeśli chodzi o e, metodyków, psychologów To jest z tym, że nie mamy psychologów chrześcijan, którzy się już tak opowiadają, że, że są nie, e, że, że chcieliby popracować. Ale po prostu mamy małżeństwa wprowadzone czy we wspólnocie e, kosztów domowych, czy, czy e, rodzin. E, I na przykład zanim zaprosiliśmy księgę Zostajemy znowu jako małżonkowi w kryzysach pozostawieni z blokiem e, czegoś, na co teraz to, żeby było wejść e, na przykład te 12 kroków, a u nas nie ma kto tego poprowadzić. Nie? I, i, i, no, Warszawa jest świetnym centrum, ale najpierw trzeba by było o tym powiedzieć komuś, na, na przykład na tak wielu kolekcjach, czy, czy, czy, czy e, a dopiero potem byłoby te się zaciosek. To, Delegujcie kogoś na, do Warszawy. E, z, to nie z, jest tak z, daleko. Przyjeżdżają ludzie z Łomży. Nie, no, to może być z małżonków, po prostu uczestnik wspólnoty, tak? tylko ten, kto ma już jakiś tam rozwój i chce taką rzecz w przyszłości prowadzić. Norbert prowadzi teraz, czy współprowadzi tą grupę internetową, przecież nie jest psychologiem. Tak. Chodzi o to, żeby ten, kto prowadzi, żeby przeszedł warsztat. A ja ja, ja ä... ja nie... sekund, sekund. Spokojnie. Tam Pani podnosiła rękę dłuższy czas. Ja Tak, tak. Ponieważ tak, problem generalnie też, jeżeli chodzi o relacje i nawiązanie kontaktów z innymi osobami, to jest problem też w tym, w tym momencie. Bo o co mi chodzi? To jest też tak, że każdy z nas w pewnym momencie jest ten pierwszy raz. I to jest coś takiego, że ja też znalazłam forum, po raz pierwszy musiałam się zalogować. Znalazłam sobie sama grupę gdzieś tam w i też jechałam, nie znając nikogo. To, że ja w tej chwili już wiem, że to jest Kasia Ośla, czy tam e, mam też nikt taki czy inny, to już kwestia, załóżmy, mojego bycia z unii ludźmi w roku. Ale to też był, to ja musiałam też przełamać w sobie pewne takie bariery, że musiałam pojechać Gdzieś to jest się, nie znałam tych osób, było się też głupio, Ja wiedziałam, że są jakieś grupy, ale to ja musiałam do tych osób wyjść. ja po prostu się posiadałam, przychodziłam, podawałam rękę, zaczęłam mówić o sobie, zaczęłam się otwierać. I później było drugie spotkanie, trzecie spotkanie, pojechałam jeszcze raz na rekolekcje, gdzie też, no już znam jedną osobę, dwie osoby, w ten sposób się te relacje wytrywały. To nie jest tak, że ktoś mnie na to jakieś tam środowisko. I ja wszystkich znam. Ale to troszeczkę jest innego rodzaju, pozwólcie, ja tutaj zabiorę też głos, to jest troszeczkę innego rodzaju problem, bo ym, ja tak przynajmniej postrzegam relacje i pojęcie wspólnoty. Wspólnota to jest relacja osoby z osobą. W realu wspólnota jest tylko tam, gdzie jest spotkanie. Forum może być, czy jakakolwiek inna forma może być wsparciem, źródłem niesienia informacji, nie wiem, no, dopełnieniem, ale nie może stać się tym, co powiedziała koleżanka, że w odczuciu kogoś, kto przychodzi z zewnątrz, to jest wspólnota forumowa, bo to jest bardzo niezdrowe. Ale pozwólcie sobie to usłyszeć. Pozwólcie sobie to usłyszeć. Ja tylko nie tam, bo po, to powiem, bo ja się zupełnie zgadzam i wiem, że takie narzędzie kontraktowanie, czyli jest forum, jest strona internetowa, to jest bardzo potrzebne. Konieczne, widać jego owoce, następnym krokiem jest jednak zawiązanie wspólnoty i oczywiście wspólnoty osób osób to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo trwa czasami latami. Ale to jest konieczny krok następny. I tu się z tobą zgadzam. I też chciałbym obronem, że jednak pamiętajcie też, jeżeli się znamy z forum większości, ogarnijmy też właśnie taką, wyjdźmy do tych ludzi, którzy tutaj przychodzą właśnie po raz pierwszy przy na rekolekcje, czy na spotkania wspólnotowe. Nie zamykajmy się właśnie What? w forum, tylko otwórzmy się na ludzi, którzy są tutaj co pierwszy czy w ogóle to nie jest wspólnoty, jak różnymi, kanałami nam mamy, to powiedzieć. podzielę się z wami przesłaniem księdza y, biskupa Neca. Ja nie chciałam nie bo wszyscy y, razem nie y, mnie w nie takiej nie nie która przesiedziała za relację, y, to jest po, światło, my nie, teraz, nie nie rzuca. nie nie przepraszam. Ja, ja po prostu nie ja nie nie nie nie nie nie nie tak czujesz, ale... Nie, ja, ja powiedziałam o własnym odczuciu, to było moje odczucie, moje uczucie, którym chciałam się z Wami podzielić. Natomiast, właśnie, mam prawo do tego odczuć, to, to też być może um, po to musiałam powiedzieć, żeby wyjechać stąd ze świadomością, że nie ciągnę za sobą bagażu pewnych niedopowiedzianych form. Um, Natomiast chciałam powiedzieć, że poznałam tu fantastycznych ludzi. I Przegadałyśmy sobie e, wiele, wiele wspaniałych chwil i to też i przegadaliśmy powiem tylko z kobietami. E, natomiast e, to, to jest też e, taka uwaga, żeby, żeby też w przyszłości, e, nie wiem czy, czy to od programu, bo e, ja, ja też wiemy na różne rekolekcje i ważne jest jednak. Ten pierwszy moment, kiedy się wszyscy zapoznają na nowo, rozpoznają. A nam to to umknęło, mimo że przyjechałam na piątek. Ja przyjechałam piątek i... A było bardzo późno. Ja, ja jechałam z Elku, praktycznie przyjechałam do Warszawy już miarę wcześniej. Miałam sobie cały dzień, gdzie na przykład w sobotę też inni dojeżdżali i to, no, to tylko... Ja mam taką praktyczną propozycję, po... już, już zaraz się podzielę głosem Biskupanicz na taką praktyczną propozycję. Dobrą jest y, praktyką w różnego rodzaju tego za, załóżmy zjazdach, tak, jakie są te kolekcje, jest y, noszenie imion, tak, o, identyfikatorów imiennych i posługiwanie się imionami w relacji. Nie nikami. Imionami. Dlaczego? Dlatego, że nikt to ksywka. Jeżeli chcemy mieć do czynienia z etykietką pod tytułem... I to, że tak powiem, znaczną część tego problemu likwiduje, tak? Bo wychodzimy z pewnej kastowości relacji, tak? Znamy się lepiej czy gorzej, bo ktoś jest ze wspólnocie 5 lat, a ktoś 3 miesiące. To jest oczywiste, że w wspólnotę trzeba wejść, prawda, żeby się w niej lepiej poczuć. To jest oczywiste. Ale jeżeli mamy do czynienia z jakąś kastą, jakimś e, enklawą w tej wspólnocie, tak, no to to jest taki troszeczkę budzi... Automatycznie się to zamyka. Właśnie. I tu, I tu jest ten głos biskupa Necza, który e, przyszedł do naszego radia i powiedział tak, że jego wizja jakby e, ewangelizacji, tak, jest taka, że nie powinno się obstawiać murem wysepki, na której jesteśmy jako chrześcijanie, tylko powinniśmy zasypywać piaskiem morze. Mamy się otwierać, wychodzić, powiększać tę wysepkę, powiększać wysepkę tak, osuszać morze, a nie zabulkrowywać się w no, takim myjśloni. wewnętrznym poczuciu. Ja Dobra, Agat. Nie, właśnie już chciałeś się do mojej podpowie, Niech no. będzie to taki złośliwy jednego, jednego z uczestników tej grupy. Ale zacznę od Jacka. Ja poznałem Jacka 4 albo 3 lata temu poprzez radio Józef. Później jak osobiście zostałem zafascynowany twoją postawą, tym co czynisz. Bardzo mnie to pociągnęło. i później dotarłem do 12 kroków. Kupiłem sobie podręcznik. Jako, że jestem w Legnicy, daleko, tam nie ma, czy nie potrafię znaleźć, zacząłem no, sam Italian próbować. Kupiłem sobie podręcznik i przez rok, y, znaczy jeden rok, cztery, cztery kroki przerobiłem, ale zarzuciłem to. I gdzieś pół roku temu, czy mniej, y, na forum, zrobiłem zakładkę, 12 kroków. Po prostu... Ja chciałem... Wiosını, chciałem... Ja. Chciałem ja. się i chciałem w, tak luźne swoje myśli, przemyślenia tam zostawiać, może oczekiwać z I to, co później nastąpiło, przekroczyło moje wyobrażenie. Ja znałem też Twój pogląd i też z, z nim się zgadzałem. Ja chciałem wyjść z tego. Chciałem z tego wyjść. Już źle się czułem z tym. I teraz następna część. Bo dobrze pamiętam ten program będzie tak dobry, jak dobry jest nam. Ja jestem teraz zafascynowany jego wiedzą, jego podejściem i jego tworzeniem. Mi ten program w tej chwili dużo daje. Chociażby to, że uczy mnie systematyczności, pracy, po prostu pracy nad sobą. Mam świadomość, że nie jest to pełne, ale jest to dla mnie potrzebne i bardzo mnie to obungacja i mówimy do siebie, że w Twoim imieniu nie ponikam. Okej. Okay. Słuchajcie, nie, od, nie odbierajcie tego głosu mojego jako y, protest, niezgodę, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, atak, y, czy cokolwiek innego, broń Boże. Chcę, posłyszał, wiemy o tych zagrożeniach i mimo, Dobrze. że one są, my się nie boimy. <susuruj> Okej. Okay. I przyjedziemy na zachowę wszyscy, dostarczewcy. Dobrze. Dobrze. <susuruj> I lubimy Was też! Dobrze, jakieś pytania jeszcze? Ja na terapię indywidualną, no, pół godziny tygodniowo. Czy ja mogę poprosić terapeutkę, żeby ze mną już radiował w sprawie 15 kroków? Nie umiem Płarka. odpowiedzieć, natomiast podejrzewam, że nie zgodzi bo nie zna tego programu, a główną zasobem tego programu nie jest terapeutyczność jego, a rozwój duchowy i asumpt duchowy. Na Skaryczewskiej była pierwsza propozycja, tam są terapeuci, katolicy, ludzie bieżący, których tam przyjął ksiądz Jan do współpracy i pierwszy zestaw, jakby, który miał prowadzić warsztat, to były dwie panie, Psycholożki, i na wstępie powiedziały od razu, że aspektu duchowego i wiary nie będą w ogóle podnosić. że jedna była niewierząca. No, na przykład, jeszcze nie. I po, po prostu mało jest, niestety, albo stety, ja trudno mi to oceniać. Osób, które odważają się w pracy y, terapeutycznej, tak jak w moim przypadku, czy w jakiejś innej pracy pomocowej, wprost mówić i opierać się na wartościach chrześcijańskich. tak? Jednak jest takie, nawet ksiądz Jaworski o tym mówił, psychologów chrześcijańskich, że bardzo niewielu księży nawet jest takich, psychologów, którzy opierają swoją pracę na e, wierze, tak? Czy podchodzą właśnie w sposób bardziej psychologiczny, taki e, stricte, tak? Zostawiając jakby ten aspekt z Bogu. No, nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. I, i, I rzeczywiście bardzo trudno jest znaleźć osoby, które godzą się na to, żeby no, ten, ten, element wiary wprowadzić swoją pracę. Ja rozumiem, że to w jakimś sensie sekuje, tak, można powiedzieć mnie do środowiska, tak. No tak jak ja teraz pójdę gdziekolwiek ze swoją etykietką, to powiedzą, dobra, to ty sobie tam swoje rób, nie, My tutaj dziękujemy bardzo, bo to już mnie spotykało, bo wiedzą, że ja będę opierał swoją pracę terapeutyczną na wierze, tak? a to wtedy profiluje ośrodek, tak. Ośrodki w większości chcą być uniwersalne, nieprofilowane yy, i tak dalej, w związku z tym jakby odsiewają tego typu osoby. No więc różne mogą być motywacje do tego, że ludzie nie chcą takich programów realizować, ale z tego co wiem, to świat, że tak powiem, profesjonalnych yy, terapeutów czy psychologów raczej takich programów nie realizuje. No a bo nie wytala psychologa zapytać o jego Przecież psycholog sam może o nie wiedzieli, że taki program to jest. No Tak, ale to. że my nie wiedział. Programów terapeutycznych. Tak, ale program 12 kroków, o którym mówiliśmy, który jest jakby no, źródłem tego programu dla chrześcijan, nie jest terapią. To nie jest program terapeutyczny. To jest program duchowego rozwoju osoby który traktują terapeuci, oczywiście, że opierana na elementach programu jest terapia. W większości ośrodków liczących się na świecie program ten jest wpleciony w aspekt terapeutyczny, ale on sam w sobie nie jest programem terapeutycznym, na jego bazie buduje się programy terapeutyczne. Natomiast on sam w sobie jest programem tworzącym tak zwaną strukturę wsparcia dla osób przeźwiających, tak? czyli stwarza środowisko, dwunastokrokowych wspólnot, czy grup, tak, które powodują, że osoba trzeźwiejąca, wszystko jedno, czy to będzie uzależnienie, czy jakaś inna forma zniewolenia, jak na przykład depresanci, tak, że mają takie środowisko osób, do których mogą pójść i w duchu programu, czyli pracując nad sobą, porozmawiać o swoim problemie, tak, to, to, to o to chodzi. Mam jeszcze jedno tak? pytanie. Na początku Pan mówił o uwolnieniach. Takie, takie zdanie było powiedziane o uwolnieniu decyzji. Chciałbym, powieć, chciałbym po prostu, żeby Pan powiedział kilka słów na ten temat, bo rozumiem, że e, można podjąć pewną decyzję. Ta decyzja może być e, taka sama, jednak podejmowana, nieuwolniona ma inne znaczenie niż podejmowana, kiedy jest uwolniona. Dokładnie. Mimo to, że to jest dokładnie ta sama decyzja. Dokładnie tak. Dokładnie właśnie tak jest. Chodzi nie o to, znaczy nie to pokazuje nam, czy decyzja była podjęta w wolności, kiedy ją podejmujemy, bo jesteśmy w stanie zawsze się zracjonalizować, czy intelektualnie podać, że my byliśmy absolutnie wolni, tak, chociaż uwarunkowania były zniewalające. Natomiast konsekwencje, gdy przychodzą, one pokazują nam, czy było to w wolności, czy nie. Jeżeli ja podejmuję decyzję w wolności, jestem świadom tej wolności i podejmuję ją w pełnej wolności, to kiedy przychodzą jej konsekwencje, niezależnie od tego, czy są chciane, czy nie, ja je podejmuję, bo wiem, że to była moja decyzja. Prawda? Natomiast jeżeli ona była podjęta w jakimś uwarunkowaniu na skutek jakiegoś stereotypu myślowego, przymusu e, e, intelektualnego, czy mentalne, mentalnego, czy e, emocjonalnego, tak? czy jakiejś kontrowersji. Najczęściej podejmujemy decyzję w takim zestawie przeciw albo za. To jest taki najprostszy sposób zniewalenia, tak? Jestem przeciw albo za, nie, na złość mamy, niech mi już odmazną, nie? Prawda? E, to, jest, to jest ta, ta, ta grupa e, zachowań. Nie? E, no to, jeśli przyjdą konsekwencje, szczególnie, gdy są niechciane, no to ja co powiem? No zrobiłem, bo musiałem, ktoś mi kazał, ktoś mi naciskał, zawsze tak było, nie mogłem inaczej. Czyli usprawiedliwiam się, tak? Jeśli się usprawiedliwiam, to znaczy, że ona nie była wolna. Uciekam przed odpowiedzialnością. Czyli to jest usprawiedliwienie jakby? Oczywiście, nie jakby, tylko wprost. No przecież, ale jeżeli, to ma... jeżeli powiedzmy, ja odwrócę do naszych małżeń, do naszych ten ty... Mąż, powiedzmy mój, pan, niech pan nie w pełni wolności tą decyzję, nie uświadamiał sobie I teraz mówię, że, ma, że czuję, że... Ale mówisz w tej chwili wolności. o decyzji zawarcia związku małżeńskiego. Decyzja zawarcia Związku małżeńskiego, jeśli jest to jeszcze związek sakramentalny, to jest zupełnie, nasza decyzja może być tak samo w zniewoleniu, czy w nieświadomości, ale jej skutek jakby jest jakby na innym, innej przestrzeni funkcjonuje, tak? Nie tylko to jest o, o konsekwencja formalna, tak? Jaką jest dokument zawarcia Związku małżeńskiego, ale jest też konsekwencja duchowa, tak? Jakim jest zawarcie sakramentu. Prawda? Dlatego y, y, trudno jest powiedzieć, czy zmierzając w y, myślę sobie w, w toku Twojego pytania, trudno jest powiedzieć w ten sposób, no tak, podjął ją w zniewoleniu, no to ona jest nieważna, nie? Bo On tak może bardzo A to niech on sobie, to co może on, to zostawmy jemu, patrzmy na to, co możemy my. Ale to są konsekwencje, nie to nie są konsekwencje dla nas, pozwólcie mi powiedzieć. To nie są... Ale konsekwencje ucieka z tego nie, więc... Pozwól mi powiedzieć. To, co dotyczy kogoś, jest jego konsekwencją i odpowiedzialnością. To, co dotyczy mnie, jest moją konsekwencją i odpowiedzialnością. Przysięgę małżeńską składają oboje małżonkowie. Zamiast stawać w prawdzie, stawiaj siebie w prawdzie. Patrz na swoją przysięgę i swoją realizację tej przysięgi. Rozumiem. No, Decyzje dotyk, drugiej osoby mnie dotykają. No? Dotykają. No, jest to w relacji, oczywiście się dotykają, ale jeżeli ja się nie godzę na tą konsekwencję, jak myślę, domyślę Twoje pytanie, Halinko, to, to jest jakby problem we mnie, tak? Że nie godzę się na to, to jest rzeczywistością pewną, prawda? No, z, z, z, znasz mój pogląd na ten temat przecież, nie? Mogę oczekiwać od drugiego, żeby realizował jakość według mojego wyobrażenia, czy nawet wyobrażenia, nie wyobrażenia, nawet zasady, tak, która dotyczy jakiejś decyzji, żeby ją realizował. Ale jeśli jej nie realizuje, to ja na to nic nie poradzę. Nie mam innego wyjścia, jak zaakceptować rzeczywistość. Słucham? Nie, Nasz, tak? No Jest taka sytuacja, rozkróca rodzina, dorosły, dzieci, młodzież i teraz szuka się gdzieś pomocy to co by Pan y, zaproponował, czy jakoś terapię, bo tu jest stosunkowo łatwo się dostać, czy właśnie ten program 12 roku. żeby nie jakoś żeby nie planować spółki. Forma pomocy to no, najlepsza forma pomocy. No. Nie, no tak ja nie wiem w jakim miejscu y, szukać tej pomocy nie znam wszystkich uwarunkowań w kraju nie, nie no najlepiej jest tak jest z propozycji y, pracy nad rozwojem tak i rozwojem taka podstawa. tak nie wiadomo, znaczy nie, nie wiem jaki jest jakby powód rozpadu, tak, no bo ten e, jakiś powód może być, tak? Jeżeli to jest na przykład uzależnienie albo inna forma dysfunkcji. Zdrada. Słucham. Zdrada, zdrada, odejście powodzenia. No to. Iś, też, bo jest bo w propozycji dwunastokrokowych dla e, różnego rodzaju form e, uzależnień jest więcej i można e, zaproponować taką e, takie, takie bycie w programie. W, no, w całej Polsce na przykład, e, jeśli chodzi o alkohol, alkoholizm, narkomanie czy inne. Jeśli chodzi natomiast o dzieci, szczególnie jeśli są to dorosłe, jeśli ta rodzina była dysfunkcyjna, była jest, skoro się rozpadła, to jest to dysfunkcja tej rodziny. To są wspólnoty dwunastokrokowe DDA, DDD, czyli dorosłych dzieci rodzin dysfunkcyjnych i do tych wspólnot można na pewno takie osoby yy, Zasugerować, że mogą pójść i poszukać tam pomocy. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że ten, kto tej pomocy szuka, musi chcieć jej szukać. To, że nam się wydaje, że należy pójść ta na pomoc, czy jest mu potrzebna, czy przydałaby się, to nie jest decyzja o tym, czy go gdziekolwiek kierować, czy nie. To on musi sam tego chcieć. To ktoś musi dojrzeć do tego, że on sam nie da rady. I trzeba na to pozwolić na tą dojrzałość. Także dopuszczać konsekwencje też czasami dla nas z naszego punktu widzenia trudne, czym wydałoby się niepotrzebne, ale jemu potrzebne, bo jeżeli nie upadnie, tak, i nie rozbije sobie kolana yy, dziecko, tak, no to skąd ma wiedzieć, że jak upadnie, to się rozbije, tak? Jeżeli dziecko nie wsadzi palca do świecy i się nie sparzy, to skąd ma wiedzieć, że nie wolno wsadzić, bo się sparzy, bo ktoś mu powiedział, no to on no w to nie wierzy. On musi dotknąć, doświadczyć, tacy jesteśmy. Pozwólmy ponosić konsekwencje ludziom ich wyborów, tak, aby oni dojrzewali do tego, żeby decyzję podejmować. Tak, tak jak jest w naszym doświadczeniu. I dlatego przyszliśmy tutaj, czy gdziekolwiek, szukać pomocy, że ktoś nas do tego przymusił, tak? Dlatego, że nas przymusiły nasze własne doświadczenia. Ale ja bym chciała odpłonić swoje dzieci, żeby nie, nie doświadczały takiego upadku, tylko on jakoś świadomie zadziała się. Ale jeśli one tego nie będą chciały, to nie będzie Zobaczam, do... Ale będą chciały, jeśli się dowiedzą, a by było Ale... To świetnie, ale proszę pamiętać, że jeśli one nie będą chciały, to będzie to działało tak, jak y, nacisk na to, żeby założyć szalę. No, <grymne> tak, <grymne> tak, ale sama świadomość, oczywiście, że trzeba dać świadomość możliwości pomocy, ale żeby tak... Y, Świadomość możliwości pomocy zafunkcjonowała i chcieli z niej skorzystać, to muszą być świadomi tego, że oni tej pomocy potrzebują. Czyli muszą czuć w sobie potrzebę pomocy. Jeżeli dają sobie radę i na ten moment wydaje się człowiekowi, że on sobie radzi, tak? To na przykład alkoholik, który pije i nie jest gotowy przestać pić, to on jest przekonany, że on sobie świetnie radzi. To jak ma problem, to co, on nie chce, to jest po problemie, nie? On sobie świetnie radzi. Więc dopóki ma taki stosunek do tego y, działania, on nie podejmie świadomej decyzji y, y, jakiejś pomocy, szczególnie gdy ona ma jeszcze zabrać mu to, czym on sobie radzi. Można zrobić książkę 12 kroków i podawać dzieciom albo położyć na półkę, albo się i teraz... Tak, ale też ale nie, nie, nie róbmy w ten sposób i też mi wcale mm. na tym nie zależy, że jest tylko 12 kroków i nic więcej. Po pierwsze jest Pan Bóg. A jaki on przyjmie e, środki, w jaki sposób do mnie dotrze, w jakim, e, nie wiem, przez jaką książkę, słowo, e, czy jakieś doświadczenie dotrze do, dotrze do mnie, tego nie wiem. Dlatego trzeba otwierać się na każdą sytuację. Tu już mogę się podzielić takim doświadczeniem pewnego księdza, zresztą e, nie, nie, nie Polaka e, z jednej z parafii e, warszawskich, który gdy słyszał e, homilię nam mszy premicyjnej swojego kolegi, e, pomyślał sobie tak, kurczę, co to za gadulstwo, tak? jakieś nie, nie, nie wiadomo, co on gada w ogóle, po co on to mówi? To tylko wstyd dla kościoła, tak sobie myślał, nie? No ale potem e, wyszedł przed kościół, e, żegnać tych uczestników tej przyprzymitywnej prymicy, tego kolegi i tak słucha, a tam wychodzi taki facet starszy, koło 60, czy tam 70, e, i mówi tak: jeszcze nigdy do mnie tak nie dotarło słowo głoszone w kościele. Nie wiemy do kogo, kto i w jaki sposób trafi. Wiecie, ja chciałabym tutaj dodać, że tak naprawdę do naszych najbliższych trafia to, co, co w nas robi ten problem. Nie trzeba tylko jakichś słów. Dwunasty krok. Dwa? Dwunasty krok. Tak, nie trzeba żadnych wielkich słów, nie trzeba tylko Samo to, jak. To jest moje doświadczenie, jak ja się zmieniłam, jak. Yy... Jak mi spokoju nagrałam, to że umiem otwarcie mówić o pewnych rzeczach, które kiedyś było z jechami, <śmiech> I to, że to właśnie zmienia moje otoczenie, moje bliskie, łącznie z rodzicami Że oni są zainteresowani. Co się stało, co się zadziało. I czy mieliśmy no, trzeba też taką, ja tak. też. Bo jeszcze, to jest... jeszcze o książce, jeśli mogę tylko na sobie, bo zabawiłam książkę dla siebie, bo uczestniczę. Kolwanka mówi, kupi też, kupi też. Ale ja mi, ale nie uczestniczysz, ale głównie, miałam no, ja dwie książki, ile tak, ja korzystam, a nie wiesz na półcę. No, ona nie miała potrzeby. A książek już nie ma. No dobrze. Nie, tak widzę. Ja bym przekonana, że ten program 12 kroków jest tylko na tym uzależniony. A pracuje w pomocy społecznej. Nie no, program 12 kroków tak. Yy jakby w największym wydaniu jest skierowany dla osób uzależnionych, rzeczywiście. Natomiast tak jak mówię, w Polsce już też zaczyna on przybierać inne postaci. Taką y, wspólnotą y, osób, które no, nie mówią też o wspólnocie DDA czy DDD, bo pojawiają się też takie y, odłamy jakby tych, tych, tych wspólnoty y, dysfunkcji różnych, rodzinnych, na przykład jest taka wspólnota, pewnie o tym prawie nikt nie wie, bo to chyba jest jedna grupa, ale są na przykład dorosłe dzieci każdy Co to ma wspólnego z uzależnieniem? Nic. Po prostu jest to pewna forma doświadczenia życiowego, które profiluje jakby tego człowieka na dalsze jego życie. Tak samo y, y, wspólnota anonimowych depresantów. No, depresja nie jest uzależnieniem, tak, szczególnie jeśli w tym wydaniu tej wspólnoty, bo to nie są bardziej ludzie, którzy są chorzy stricte na depresję, taką chorobową, i odmianę, bo tak naprawdę depresja zrobiła swego czasu wielką furorę, bo dobrze się zdają antydepresanty, nie? Szczególnie tego z recepty, więc trzeba było ją mocno nagłościć, bo my mamy podatność, jak każdy człowiek ma podatność do stanów depresyjnych, ale depresja jako choroba to jest wcale nie taki częsty znowu przypadek. Tak naprawdę, muszą, kiedy musimy się leczyć długotrwale jakimiś lekami. Więc w tej wspólnocie tych depresantów są osoby oczywiście chore na depresję stricte, taką naprawdę bardzo już długotrwałą przewlekłą, ale większość są to osoby, które mają skłonności do depresyjnych stanów. I to też ich zniewala, to też ich jakoś uniemożliwia normalne życie, prawda? Bo za każdym razem, kiedy powtarza się taka sytuacja, to jeszcze bardziej wchodzą w tą sytuację takiego depresyjnego widzenia rzeczywistości. Więc ta wspólnota naprawdę funkcjonuje 6 lat już chyba i się rozwija. A teraz mamy do czynienia z programem 12 Dla Chrześcijan i ze wspólnotą taką, która, mam nadzieję, będzie też się rozwijać. Ten meeting który jest pan Skaryszewski, i zacznie mieć klony swoje w Warszawie gdzie indziej. Zachęcam, Zory. Klony będzie miał. Ale jaka 12 <głosy> 100 kroków dla chrześcijan właśnie oparta na tym programie, który jest y, według y, podwyżnika warsztatowego. I tam prawda Kraków, y, Katowice, ma że mitingi uruchomią. Tak? No dopóki mają warsztat, to im niepotrzebne potrzebne ale jak się warsztat skończy, będą potrzebne meetingi. Nie Pytanie z głębi sali. A pod tej decyzji chciałam się jeszcze zapytać. Proszę. Bo wszystkie znaczna decyzję. A powinnie jest w stanie jeszcze tak podjąć na to. Co w tym Dać sobie czas, aż stanę się gotowy. No ale to powoduje takie odnężne na mnie. Trudno. To przeżyć to napięcie. Ale to no, działa na oświetleniu tak samo. Czyli tym, co mówisz, zwiększasz nacisk. Zwiększamy, tak, no bo po prostu złudna decyzja do podjęcia. Bo wydaje się, że gdy ją podejmę, to się kłopot skończy. No właśnie, nie, bo jest próbowana podjąć, tylko nie do końca. No więc jest wątpliwość. Dopóki. Nie. Dopóki jest wątpliwość, nie jestem w stanie podjąć decyzji świadomej, tak? Więc szukam nacisków po to, żeby tę wątpliwość zagłuszyć, tak? Ale to wszystko robię po to, żeby później, gdy przyjdą konsekwencje, a dlatego mam wątpliwość, bo się obawiam niechcianych konsekwencji, a nacisk jest potrzebny po to, że gdy przyjdą te nieściane konsekwencje, to powiem, musiałem. To teraz jest pytanie, jak uwolnić się z tego niewolnego nie, nie, nie, nie. Rozpocząć proces rozwoju osobistego. Tak, ale niekoniecznie mogę roz... pracować nad swoim rozwojem, chociażby zacieśniając kontakt i szukając więcej Pana Boga w swoim życiu i siłą będę się rozwijał. Także to są różne możliwości. Jest prośba o przerwę, także jeśli o zakończenie do... No to kończymy. Bardzo, bardzo, ja już ruchujemy serdecznie, że przyjechało do nas. Ja jestem, także to jest, no, jest. Ale My musimy o godzinie 12 organizacyjnie zakończyć zamknąć rekolekcję i proponuję spotkać się tutaj na Anioł Pański i, i na no, tydzień tak tutaj byśmy tutaj zarezerwowali, dlatego musimy się dostosować. Ja wiem, że potrzeba jest taka że musimy się do dla jest Ale, tak, ja nie damy rady niestety organizacyjnie tym razem. Ja mam nadzieję, że w jesieniu Jacek też da rady, bo do Krakowa, w październiku, być z nami. To wyzwanie. Także <grym> bardzo Cię dziękujemy. Ja, ja dziękuję Wam bardzo. To